Witam, podcast podcastu grach komputerowych i konsolowych. I nie tylko. Odcinek 265. Ja nazywam się Damian Polchaka-Dachman i ze mną są Piotrek Kuldanek, aka Kulda. Dzień dobry, wszystkim. I Michał Kita, aka Nexus. Cześć wszystkim. DJ Nexus. Ehm, e, daj spokój z ponowie. tym DJ nie, nie, a może tak właśnie, bądź bardziej profesjonalnie, dish ja Jestem, dis -jokej. jestem y, Janko muzykant. <laughs> a nie DJ. Janko muzyka polskiej dish <laughs> Można Cię oglądać jako właśnie e, jedna z, jedna z, z jury pff, Disco Star. E, panowie, Koncik Towarzystw. No nie może być, żeby na naszym podcaście nie padło kilka ciepłych słów na temat Apple. I ostatniej konferencji, i jak Wam się poda, podoba. Ja już e, słyszę, to pierwsze pytanie skierowane 5 do mnie. Mm. i, tak, i, i uh, 5C for Chip. Albo, Albo For color. C. Tylko to słaby właśnie te raczej. No, for, cheap. for The Colorful. Ja sobie tak mówię, biedny Steve Jobs przewraca się, myślisz, Że dobrze, że odszedł z tego padołu, bo jakbym miał to oglądać na przykład, będę gdzieś, powiedzmy, już na emeryturze, co oni robią, no to jest... Ja nie wiem... Dam, właśnie, Damian, w, końcu, w końcu Jonathan zaprojektował telefon, który będzie pasował do, do jego systemu. No, ale po prostu... Yy, chyba jednak było tak, że yy, Steve Jobs, mimo, że był sam despotom i zawsze chciał mieć to ostatnie słowo, to jednak w jakim stopniu te talenty, które by, są w appu, na, na pewno, albo były też, no to w jakim stopniu potrafił je, nie wiem, tak gdzieś nakierować, wszystkim, albo po prostu z tego co Jobs, tworzą wybrać. Przede wszystkim Jobs był dobrym obserwatorem i obserwował to co się dzieje na rynku technologicznym i próbował wyłapywać takie rzeczy które potem zmógł tak. zaimplementować w swoich teamach i mówię, i, po, i powiedzieć jasno i wyraźnie słuchajcie, musicie to zrobić, tylko musicie to zrobić jeszcze 10 razy lepiej a tu niestety takiej sytuacji nie ma. A i wreszcie może powiedzieć, że no to teraz ja już mogę się naprawdę pod tym podpisać. A nie, że to Steve Jobs zrobił. Znaczy to jest tak, że. Y Pomijając to, że ta konferencja, no no ta konferencja sumie, oczywiście niczym specjalnym się nie wyróżniła, była bardzo dobrze przygotowana pod kątem merytorycznym. Słyszałem, że ludzie zasypiali, przepraszam, że ci słyszałem, że nie, ludzie włączali nawet. To jest nawet konferencja, na której y potem tanie hasełka, które po prostu mają wywołać wśród wszystkich, którzy to oglądają, i potencjalnych klientów i kupców, po prostu wielki hype, że. Apple stworzyło coś znowu wyjątkowego i niepowtarzalnego, co jest oczywiście jedną wielką bzdurą. Natomiast tak, na pewno. Te, Plastikowe telefony już dawno no, Na pewno, na pewno te ja telefony, na pewno ten line-up, cały, który pojawił się na konferencji, to nie jest, to nie jest nic rewolucyjnego, ale na pewno jest to coś, co, pod, co pomoże Apple'owi podtrzymać swoją płynność finansową. Bo ja Ci gwarantuję, że te telefony sprzedają się, sprzedadzą się jak świeże bułeczki. Szczególnie mam tu na myśli te wszystkie kolorowe iPhone'y. No tak. Więc na no pewno już ta... Ludzie Tylko, że właśnie jest problem, że one miały być tanie, słuchaj. a one nie są tanie. Nie no, ale wiesz, ja dzisiaj słuchałem, nie pamiętam już czego, ale słyszałem taką teorię, że teraz na rynku będą trzy modele iPhone'a. Będzie 5C, 5S i 4S. Pięć. A, 4S, nie S, tak, będzie. no bo piątka z. I dlatego właśnie, 4S będzie modelem wiesz, dla biedoty. Jak nie masz pieniędzy na iPhone'a, to kupujesz sobie 4 s A 4C i 4S, znaczy 5C i 5S będą telefonami w zależności, czy chcesz być mega, super, zajbisty, czy tylko się trochę wyróżniać kolorem. No tylko właśnie problem jest taki, że od, od 3GS-a no nie było żadnej rewolucji z tym iPhone'em. I to, co na przykład byłoby chyba takim oczkiem w głowie Steve'a Jobsa, czyli rozwój Siri. No tutaj jest to za, kompletnie za... przystan Oddali pole znowu Google. Przepraszam, Google. po właśnie Siri i Google Now, czy słyszeliście, jak będzie wyglądała... Znaczy, czym będzie y, obsługa... Tak. Tak, właśnie. To, no to powiedz tak, Damianie, słysza, powiem. Ale... Jak Tak, słyszałem. już widzę, słyszę to... Nie, no, ty no to oddam twój... Ci, bo to jest, Ty przypomniałeś, ty przypomniałeś. A więc, analogiczna usługa, która będzie w... w... Tak w Noki, czyli generalnie w Microsoftcie, w usługach Microsoftu będzie to Cortana. No tylko, że to musi być aktorka, ten sam głos, <śmiech> też się zgadza. Może ją no bo to ostatnio ktoś tam odkrył właśnie, że jest aplikacja w, w trybie rozwoju, która będzie analogiczna do Siri, ale będzie to Cortana, więc... Ale dla mnie to jest po prostu niefelacyjna tak? wiadomość, bo dla mnie sam telefon... Y Nokia, tam z Windows on się bardzo ładnie prezentuje, te, te Nokia wyglądają Damian, świetnie. To te... powiedz po prostu w, wprost, że jak się pojawi Cortana, to po prostu jesteś pierwszym klientem, który po prostu poleci po ten telefon. Znaczy nie, aż takim wielkim fanem nie jestem, ale to byłby naprawdę jeden z takich elementów, który bym zobaczył, jeśli by działał, jeśli na przykład by świetnie działał z językiem polskim, dlatego, że jak, jak bardzo byśmy się nie starali tego, ten akcent naśladować, to zawsze jednak... To, że nie jesteśmy natywami, jak to się ładnie mówi, no będzie stanowiło problemy z, z, problem, z obsługą np. z Siri czy z Google Now. Więc to musi mieć obsługę języka polskiego. No Tylko, że wtedy Cortana nie będzie mówiła... Znaczy, Jeżeli by odpowiadała np. po angielsku, ja do niej po polsku mówię, no to czemu nie? Ale sam ten moment, motyw z, z, z telefonem, z tym dodatkiem no brzmi no, ale sympatycznie, wiecie co, Ale bardzo. też patrząc nawet pod pod kątem konkurencyjnych platform, nawet patrząc na Androida, to sam Android ma już problem z, z tym, że tych telefonów i tych platform, które stworzono na bazie systemu Androida, jest tak dużo, że już nawet ci najwięksi producenci, czy tam Samsung, czy, czy inni, mają problem z, już ze sprecyzowaniem i ukierunkowaniem swoich urządzeń, bo oni sami ponad się już gubią tych wszystkich urządzeniach, które na rynek wypuszczają. Ale Android jest, wiesz, pc tak jak to się mówi. I, i, i ta dywersyfikacja, de, de, nie wiem, różnych modeli Androida, ona służy. No i w tym się można pogubić po tak, prostu. Tak, tylko, że generalnie jednak jest nadal ta wspólna funkcja, że jeśli jest jakaś aplikacja na Androida, to masz... To ona, lepiej lub gorzej, ale ona będzie wchodziła na, na wszystkich tych telefonach z Androidem. Jednak. Z pewnymi ograniczeniami, bo to wiadomo, że im tańszy telefon, tym to gorszy. gorszy się. Jasne, ja, ja ci powiem, że, że ja sam się zastanawiam nad, e, nad nowym Nexusem, tab tabletem, który po prostu e, posłuży mi jako e, urządzenie, na którym będę sobie czytał e-booki, no bo w, szczerze mówiąc miałem ostatnio e, iPada mini i pozbyłem się go, między innymi z bolą. względu takiego, że... No, że ja po przerzuceniu się z retiny nie na, na no, taką panie, rozdzielczość ekranu, to nie jestem w stanie po prostu. z przerzucenia się spod samochodu pod pociąg. Wygodnie. No widzisz, ale tam nie będziesz miał, na, na Nexusie nie będziesz miał Infinity, Infinity Blade. Trzeci części. spokój, dajesz. To jest w ogóle była jedna z najgłupszych rzeczy po prostu, jaka pojawiła się na tej prezentacji, szczerze mówiąc. Na telefonie, który ma Na tym 5C, 4 cala, czy tam ponad 4 cala rozdzielczości po prostu masz takiej jakości grafikę, że w zasadzie to już whatever, no, no to już no. To, naprawdę, to już dochodzimy do takich absurdów, że e, no, że, no, że to w ogóle nie ma sensu. Dla mnie kolejna rewolucja technologiczna to powinna się opierać o, o baterie, żeby baterie przez nie grzały się, żeby się nie grzały, żeby laptop znowu mógł się nazywać laptop, bo, bo laptop już się nie nazywa laptop, tylko notebook. To jest rzecz, na którą czekam już od paru lat, to jest to, żeby w końcu e, inżynierowie i, i cały, cały, cały research development się zajął po prostu udoskonaleniem żywotności baterii, czy też no. stworzeniem nowych baterii, które pozwolą nam nie ładować telefonu co drugi tak. dzień. Nie wiem, czy obserwowaliście, a ja nawet chyba gdzieś tam na Facebooka wrzuciłem, TechCrunch urządza bardzo często te swoje disrupty, imprezy, w które takie. polegają na tym... Tak, które polegają na tym, że młodzi, zdolni czy też firmy, które dopiero zaczynają coś takiego to są na zasadzie start-upów Czyli, wychodzą uh, angel i pokazują angel investors przyglądają się tym startupom, tak? Coś takiego? Tak, tak I, i ja tak abstrahując y, przypomniałem sobie tą prezentację Apple'a i tak y, dlaczego Apple nie przygląda się właśnie takim ludziom i szuka tam właśnie pomysłów na rozwijanie swoich produktów bo naprawdę tam się pojawiło mnóstwo pomysłów mnóstwo fajnych, ciekawych rzeczy które by potrafiły naprowadzić yy, projektantów, yy, tych inżynierów na zupełnie nowe rejony. Zupełnie gdzieś yy, na tak istotne rzeczy, że, które nie sprowadzają się no, w cudzysłowie na, gó na zaproszenie gównianych czytnik linii papilarnych. No. Nie, no, dla mnie to jest w ogóle absurd kolejny. Właśnie niepotrzebne dorzucanie rzeczy. I to jest coś, co... Yy, ja wiem, dlaczego Steve Jobs by to odrzucił. Dlatego, żeby... Yy, sama ta, ta rzecz uniemożliwiała mu dostęp do czegoś, co on chce w, w jakimś tam minimalnym czasie. Bo jednak czytnik w linii popularnych to Ale ja jest, nie jest ja tutaj znowu, szybkie. Znowu tutaj e, zipostuję, co dzisiaj usłyszałem w... E... W, w, z, z ust osób, które zajmują się urządzeniami Apple'a, że to ma ogromny sens, że to jest niewiarygodnie bardzo potrzebne. Co, jak ktoś ci modlitwę? ukradnie telefon, Dlatego to że i tak sobie zresetuje. Nie, ale poczekaj, czekaj, słuchaj, ale to nie o to chodzi, to jest coś zupełnie innego. Średnio, ja teraz cytuję z pamięci, średnio odblokowuję swojego iPhone'a 50 razy dziennie i za każdym razem w kodu PIN zajmuje mnie jakieś 3 sekundy. 3 Jeżeli sekundy? Będę robił to za pomocą swojego polucha... Ja jest w pamięci, poczekaj, pozwól mi dokończyć. Jeżeli będę to robił za pomocą dotknięcia palca, tak się tak już przyzwyczaję do tego, to będzie mi to zajmowało sekundę. Czyli dziennie będę oszczędzał jakieś 100 sekund czasu za pomocą... Które można wykorzystać na przykład Ile czasu to jest rocznie? rocznie, wyobraź sobie. Ale ja bym nie chciał tutaj się za bardzo rozpływać, nad, tutaj zachwycać nad tym telefonem. Oczywiście ta wersja szampańsko-złota, no to, to jest coś, co od razu bling-bling się sprzeda, ale... No szkoda, na pewno, że Apple że po prostu... się nie kończy, bo to są, złe, to są złe plotki i Apple ma tyle kasy, że jeszcze, jeszcze długo, długo długo zajmie, żeby się wykończyć. Natomiast y, przykre jest to, że po prostu Apple przestaje być firmą. Innowacyjną i wyznaczającym jakieś tam trendy w, w technologii, to, a, y, czy tak. to mobilnej, czy to w jakiejkolwiek innej. I to jest, to jest przykre. No. Czy ja myślałem, że może m, pogadamy o tym, jak to, jak to z, z, nagle moim zdaniem, z grami jest problem na na iOS-a, że albo są gry, które no, są w porządku i wykorzystują te nowsze systemy, albo po prostu już tych gier nie ma i, albo są jakieś takie mniejsze gry. Ja szczerze ci powiem, że czekałem bardzo i czekam nadal na update Apple TV, które, które na pewno gdzieś tam jest rozwijane i koncypują, co by z tym urządzeniem dalej zrobić. No a tu się już pojawiła PS Vita TV, która tylko że to jest tylko na rynek już japoński. Duży kawałek torciku im zabierze. No właśnie, to możemy tak przejść to, wiesz, Na razie jest na rynek japoński, ale myślę, że tak samo jak ta mniejsza Vita prędzej czy później się pojawi yy, w rynku europejskim. I, i w Stanach, to tak samo myślę, że to Vita TV mhm. również. czy ja tak powiem tak, że... no Właśnie, słuchajcie, bo, bo tak płynne przejście nastąpiło do konferencji Sony, która się odbyła e, kilka dni temu. Mm, nie wiem, czy uwagę, bo tam między innymi było pokazane dużo różnych ciekawych, czy też mniej ciekawych rzeczy i oburzenie, że konsoli nie będzie w Japonii, a nie mówiłem. Premierę, <laughs> brawo Piotrze, brawo Piotr. natomiast słuchajcie, czy obejrzeliście filmik, który był nazywał się w cudowny, piękny sposób Dzień z Playstation to była ta Amery e, japońska wersja tej amerykańskiej reklamy wcześniejszej tak, dokładnie tak i tam było pokazane coś czego ja do tej pory albo jakoś ominęło moje wspaniałe uszy i oczy albo nie było o tym mowa to znaczy dziewczyna grała sobie w, w, na ps 4 w domu po czym musiała wyjść do szkoły wrzuciła witę do plecaka Poszła do szkoły, usiadła na stołówce w szkole, wyciągnęła witę i grała w tą samą grę, w którą grała na konsoli. A ty ja ci przepraszam, Piotrze, łunaka, bo to samo jest. Łącząc się przez to internet. To to samo, jest tutaj, teraz. Remote. I Co, z, tak. Ale remote play działa zdalnie tak, że możesz pojechać, nie wiem, do sąsiedniego miasta, podłączyć się do sieci i podłączyć no się do tak, No to jest no pierwsza przez... ta, ta sama technologia jak zdalny desktop, jak masz z Pecetem. No to jest dokładnie dobra, to, ale, to ale ja do tej pory jakoś konten. nie zauważyłem no, bo znaczy, tutaj, to, w, moim zdalny był byłoby To jak który działa po sieci. Nie, no bo masz dwie opcje, masz. Dwie ja nie opcje. mówię o tym, że jesteś w domu i łączysz się przez bluetooth, czy też przez, w ty, będąc w tym samym Wi-Fi. Bo to ale było nie. oczywiste i tak? Do no tam, tak, ale masz jak się połączysz, właśnie jak połączysz sobie tego remote playa na na konsoli, to ci się pojawia opcja, czy chcesz przez internet, czy właśnie przez sieć tą lokalną, nie wiem, musiałbym zobaczyć dokładnie ten ekran, bo mm, tak, ale choć, znaczy lan, no w sensie LAN czy Wi-Fi, ale chodzi o to, że albo właśnie tam to jest twojej sieci, albo przez internet, tylko, że musisz ustawić opcję w, w, w, oczywiście w konsoli y, PlayStation 3, że a, zezwalasz na coś takiego, y, dwa, że możesz na przykład wybudzać konsolę, kiedy, kiedy, że mógłbyś ją zdalnie nawet włączyć, czy ona jest w takim czuwaniu. Ej, no I, to, I tylko, że no, problem jest taki, że praktycznie nie ma gier, które to obsługują. Jest dosłownie kilka, nie wiem, Shadow of the Colossus możesz grać w remote playu, chyba God of War, kolekcje. Znaczy jest parę rzeczy, które możesz robić, a, a jest dużo rzeczy, których niestety nie zrobisz, nawet jeśli mógłbyś być. Ale ze względu na to, że każda gra teraz ma być w remote playu, e, praktycznie, na e, PlayStation 4, no to nagle to okazuje się, że być taką sensowną opcją. Nie, no ale słuchaj, z mojego punktu widzenia to będzie mega, mega super, dlatego Tylko że... Tylko opóźnienia, lag. Wszędzie, gdzie jestem... No właśnie, po pierwsze pytanie, jak to będzie działo z opóźnieniem, ale generalnie teraz oddajemy się w świat idylli i marzeń, zakładając, że będzie to działało super, tak jak to pokazują, to jest to rewelacja, bo wszędzie, gdzie się pojawiam w ciągu dnia poza domem, zawsze mam dostęp do internetu i bardzo często zdarza się tak że mam jakieś 5-10 minut, kiedy na coś siedzę, czekam, po prostu mi te chwile czasu mhm. mije. Teraz dłubię sobie w smartfonie, bo mi się nudzi, bo mi się nie chce zabierać ze sobą wity, bo i tak wolę w nią grać wieczorkiem yy, w łóżku. Tak. a w tej sytuacji może będę brał tą witę, żeby kontynuować jakieś małe w ogóle, wiesz, żona ci nie będzie potrzebna, Jak już miał witę w łóżku. Nie no, bez <laughs> przesady, żona jest w celów potrzebna. Mhm cisza napadła, Ale nie no, Michał oglądał, y sytuacji, że... dolny, dolny panel Michał tylko... oglądał tę konferencję ja od, tak. od początku do końca, nawet nie wiem, tam była taka scena, którą opisałem jako Uncarnivali. Ee, Michał, nie Michał, wiem, że później zorientowałeś się, o co mi dokładnie chodzi. Że... Oczywiście, chodziło ci o pana, który... No tak, on tak pięknie błyszczał, miał Segi, taką tak? naciągniętą skórę na twarzy, <laughs> że, że wyglądał właśnie jakby miał... jakby był no zdegenerowany to jest rzeczy, które zważa właśnie Euro, Europejczyk oglądając konferencję japońską. Dla mnie naj, naj, najbardziej zabawną rzeczą, ale taką miłą było to, gdzie Lektor. gdzie wszystkie, nie, nawet nie, nie, nie chodzi o lektora, tylko te wszystkie trailery no, ja te wszystkie się zrób, się zrób, zrób, trailerów, które były przygotowane podczas konferencji były okraszone bardzo sympatyczną taką smooth jazzową muzyką, no. która mi się <laughs> bardzo podobała. <I> Przypomniałem <laughs> się stare czasy, kiedy to e, pamiętam, e, dorwałem wersję japońską Gran Turismo jedynki na PSX-a nie wiem czy wiecie, tam ścieżka dźwiękowa w oryginalnej wersji japońskiej jest kompletnie inna niż ta która była specjalnie przygotowana na rynek europejski, no i w wersji japońskiej Gran Turismo 1 jest taki bardzo fajny smooth rock jazzowy trochę Coś w klimaciki w stylu y, Gran Turismo w Piątce. Może właśnie taki delikatny jazz, takie, takie brzękiwanie w tle ich bardziej pobudza niż y, normalne. No natomiast y, fantastyczne było w tej konferencji to, że y, naprawdę było czuć ten klimat y, japoński, który naprawdę mi przypomniał bardzo fajnych, dużo rzeczy związanych z grami japońskimi, których ostatnio Mało uskuteczniłem na, na w tej generacji konsol, i jak sobie przypomnę konferencję, czy gdzie mam lasery, nie Po prostu albo wielkie buczenie, albo wiecie, ten cały blockbusterowy soundcheck, który, ten, który leci ten, dookoła, to tam jest to wszystko jest takie. Przez to Battlefielda. Te buczenie i te zakłócenia w głośnikach, to Battlefield zaczął jakoś to trochę. Albo lewiata się z Ewentualnie transformers mm. filmowe mm -hmm. Ale jak to echa w ogóle przeszło, prawda? Że, że ta konferencja się gdzieś pojawiła, yy, tak nagle z, ni z tego nie nie zapowiedziana, bo ona nie była w ramach czegokolwiek. nie? Czy ona była jakieś takie przygrywki do Takiego Gameshow? A tutaj taki game Show to jest moim kiedy? Zdaniem. Za dwa tygodnie. No właśnie, to tak. Za... Jakoś tak, taka przygryweczka. Mm. No i teraz tak. Ewentualnie, może w Japonii. I co z... I I co co głównym w Japonii. celem tej kon konserwencji było powiedzenie o premierze konsoli w Japonii. Tak. Może my o tym nie wiemy. Może na tyle głośno się mówiło, o czemu Japonia nie wie jeszcze, kiedy będzie premiera, że postanowili zrobić mhm. konferencję. No będzie, będzie Vita Slim. Kupujesz, Piotrze, nową wersję Vity? Nie, no. Michał to na wystarczy. pewno, bo jeszcze nie ma Vity. Ale, Damian, zauważyłeś, jakie, w jakich kolorach jest nowa Wita? W śnieżnobiałych. Ona jest to praktycznie w identycznych ruchu. kolorach i ona jest w identycznych kolorach, jak, jak wszystkie iPhone'y nowe. No, ja chciałeś powiedzieć, kolorów. że Sony i Apple korzystają z tej samej yy, fabryki Foxcona? E, tak, i z tego samego... Mam tą samą próbkę z no, koloru. Z tego, samego tego, tego samego specjalisty od doboru kolorów. Ale to, te... to akurat jest dowód na to, że, że panuje jakiś trend, czy tam zapotrzebowanie rynku na stworzenie tego typu urządzeń o krzykliwych kolorach i Widocznie one tak mm -hmm. dobrze zbadało rynek. Mam nadzieję, że, że te, te wity na pewno znajdą mnóstwo nabytu. Na pewno. Rynek daltonistów im otworzą te kolory. Ale wiecie co? Jedna rzecz jest ciekawa. Nie wiem, czy pamiętacie, jak w, kiedy weszła na rynek biała e, e, wersja PSP. Pamiętaj pamiętacie reklamówkę? reklamówki? Czerny czer wersja biel. Cudowne. Kobieta koloru białego cała Taka na biała śleżda, tak biała, i kobieta ubierana czarno i no, to były bardzo rasistowskie nie to był facet tak? y czarno nie szczerno. nie nie nie to ja pamiętam dwie kobiety Była tak kobieta? dwie kobiety jedna czarna Podobnie druga biała. I, biała i oczywiście konfrontacja co się wiąże z tym że ta reklama ma oczywiście wydźwięk rasistowski. Nie wiem, czy. No, ale nie, podobnie, ale co, nie, ale, wydaje kiedyś, ale mi, co? wydaje co mi, coś się, coś coś mi się, że kiedyś reklamami dawała czadu. Tak. Ja pamiętam bardzo dużo reklam Sony, które były bardzo mocno kontrowersyjne. Były, na przykład pamiętam, była jedna reklama, gdzie była kobieta rozłożona na czynniki pierwsze, tak, że były oddzielnie sutki, oddzielnie biust, oddzielnie tam brzuch, oczy, włosy, generalnie tak wiecie, w takim jakby przekroju. I chyba hasło było dostosuj swoją zabawę, czy coś w tym stylu. Mm -hmm. Była taka reklama, gdzie była yy, też właśnie jakaś modelka, nazwijmy to spocona, taka umurusana, która ocierała się o meble, które były pokryte niczym naturalną skórą człowieka w kształcie X-a, kółeczka, Aha. kwadrycika i trójkąta. Tych reklam Sony konkretnych takich z przytupem było całkiem sporo. Ja bym chciał panowie wiedzieć, jak wam się podoba nowa Vita. To nie tylko pod kątem koloru, tylko w ogóle wiesz co, ona wygląda praktycznie podobnie pomijając kolory oczywiście no to cieszy fakt dłuższej baterii znaczy dłuższej, przepraszam dużej no, działającej konsoli na tej samej baterii jest podobno lżejsza i cieńsza i zauważyłem, że troszeczkę... Na cały ten screen gate cały, który się pojawił, ta cała afera związana z, e, z tym nieszczęsnym wyświetlaczem LCD. A, no i to jest właśnie ten problem największy, moim zdaniem, że poszli w tańszy, gorszy wyświetlacz. Dlatego, że wyświetlacz w, w, w oryginalnej wicie, to jest ten taki OLEDowy, tak to się OLED mówi? oled I on ma tę właśnie rewelacyjną, tą rewelacyjną czerń. I kolory są w ogóle żywe. No to jest... Jak się, prawda, patrzy na y, ekran na wicie i na PSP, no to jest taka różnica między kineskopem, to nie nie była Tak, między kineskopem a, a prawda, tam plazmą, czy tam LCD jakimś takim, wiesz, już z górnej półki, więc no to jest coś, co powinno powodować, że ta cena powinna, nie wiem, strasznie pójść w dół. I może dla jabłczyków to jest mniej istotne, jak jakoś jest ta cena po powinna być jakimś tam czynnikiem, bo wszystko inne, ja to sprawdzałem, ten sam procesor, nic nie zmieniono, oprócz dodania jednego giga pamięci wewnętrznej, co też powinno być moim zdaniem już wicie żeby te wszystkie save'y i tak dalej można było gdzieś zapisywać, jeśli ktoś nie chce kupować prawda, karty pamięci na dzień dobry która jest droga. Przede wszystkim ta karta powinna być tańsza. No ja już dawno chciałem Bardzo sobie kupić 32, czy, czy nawet teraz jak wchodzą, będą wchodzić te 64 yy, gigabajtowe, ale one są okropnie drogie. Ja nie wiem, co ci Chińczycy robią, dlaczego jeszcze nie ma podróbek tanich na Allegro, czy na jakimś eBay'u. Trochę jestem zły na to, że nie ma podróbek, bo chciałem sobie użyć po prostu karty większej, bo chcę... Kupować te gry, ale nie kasować ich za każdym razem. Czyli wniosek razem. jest taki, że, że y, wszyscy, którzy myślą nad zakupem Wity, muszą się liczyć z tym, że koszt samej konsoli, to, to jest dopiero początek. No konsola to jest jedno i trzeba przynajmniej mieć tą kartę. Y, ja bym polecał, przynajmniej 16. No ligową. właśnie, jaką, jaką trzeba mieć kartę, bo ja szczerze mówiąc Wity nie mam i y, ja raczej mam nie miałem samka. do czynienia tak dużo z Witą, więc powiedzcie mi, Słucham? a wy macie Wity? Jak, jak, jaką ja jaką to kartę trzeba mieć? I to wy... Nie, czekaj. Ja mam szesnastkę i to wygląda tak, że muszę kasować gry. Oczywiście wynika to z tego, że ja mam plusa, no ściągam. Zazwyczaj ściągam wszystkie te gry, które są dawane. Ale to dobrze, piecach. że masz plusa, Piotr, gratuluję. <s> Więc niestety po dwóch miesiącach już musiałem przestać tak robić. Bo jak ściągnąłem Uncharted, Gravity Rush i tam jeszcze trzy, trzy rzeczy, które były dane, plus kupiłem sobie Little Planet w psn to nagle wyświetliło mi, że nie ma miejsca. To ja mam miejscu. pytanie, czy jak masz kartę pamięci, na którą są zapisane gry z psn czy można je backupować na dysku twardym? Możesz. Możesz, tylko ja, wam, ja mam największy problem. To, to jest problem. jakoś strasznie skomplikowane i w ogóle. wiesz, Piotr, no, jaki jest no, największy bo bo problem? Rzeczy, te karty chcą się formatować, jakie wymieniasz, Ale to, nie, ale, ale ja nie, wiecie, jaki jest, jest największy ja problem? Ja nie robiłem tego sobie Z Witą i z, z tymi, że jak najwicie no, czy zainstalujesz grę, czy ją po prostu wkadasz z karty, to najpierw się pojawi jako bombelek. I ten bombelek nie, nie, wiadomo, nie ma karty, osobno sejwów. Jest? one są wszystkie razem. Czyli jeśli masz zainstalowaną grę, tak jak na przykład sięgasz ją z PSN-u, to na powiedzmy ci zajmuje, nie wiem, jak, powiedzmy giga, tak? Razem z saveami. I teraz tak, chcesz mhm. skasować instalację gry, to musisz ją skasować razem z saveami. A czy saveów w chmurze się nie da zapisać z wity? Ja jeszcze nie testowałem tego, żeby to dobrze dla mnie działało, więc... i. Bo ja na przykład powiem wam, że wszystkie z ps 3 sobie zapisałem w chmurze, co było genialne. tylko że na ps 3 nie temu, tego Ponieważ robić. mi wsiąkło parę saveów. Mhm. Przy do, dość dużym spadku napięcia, konsola mi się wyłączyła, potem pojawiła się kwestia odzyskania danych z dysku twardego, taki bardzo sympatyczny komunikat się pojawia i okazało się, że część sejwów miałem corrupted, więc. Yy... No nie no, to jest. Dzięki Bogu parę tygodni wcześniej zgrałem sobie wszystkie savey do chmury i potem. No a ty, sobie ty, ty, tylko że na PS3 powracza. to działa zupełnie inaczej, bo, bo save y na PS3 ma trzymane w zupełnie oddzielnie. To jest osobne... Tak, ten. Dane instalacyjne w oddzielnie. Znaczy na nie masz, nie masz czegoś takiego jak. Masz po prostu bombelek. Tak. i ja na przykład mam ten problem, że ja na przykład mam część gier, które. Bo ja przyznam się, że ja mam bida kartę, ja mam 4 gigową kartę. Ja już musiałem niejednokrotnie kasować, kombinować i na niektóre sejwy już machnąłem ręką, niektóre całe te gry zbakapowałem, musiałem razem sobie na PS3, no ale to jest dla mnie ogromny problem. I ja na przykład teraz wkładam kartę i tak, Killzone nowy, no super, wkładasz kartę, tam nic nie musisz, tam on się tam instaluje, troszeczkę tam może zajmować, ale w każdym razie powiedzmy działa od razu, tylko problem jest właśnie taki, że jeśli chcesz grać multiplayer, to musisz ściągnąć update, i update już zajmuje 1 giga i już ten mój save, który jest na tym bąbelku, powiększa się o ten 1 giga to od razu pewnie zajmuje więcej więc no, dla mnie to jest po prostu paranoja jeśli chodzi o... o... No, ale z poziomu konsoli nie ma żadnego cloud savingu tych wszystkich rzeczy, czy... Czy, czy mi się nie wydaje, ma w, że masz nie. chyba jakiś save'y może w Wicie. tylko, że ja tego nie stosuję, bo Vita ma to do siebie, że jednak jest na tyle przenośną konsolę, że nie musisz grać w domu ja nie wiem, czy by trzeba było wtedy, nie wiem, odpalić tą grę, żeby się te savey przyniosły, czy jest jakiś taki prosty sposób. Może Piotrek się wypowie, jeśli chodzi o saveowanie w cloudzie. Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc, dla mnie nawet to, że savey się zapisują w tym bubelku właśnie była nowością, bo yy, przez to, że ja mam tą kartę, też nie taką strasznie dużą, bo chyba największa jest 32 i też muszę kasować rzeczy, ale kasowałem do tej pory tylko to, to już tak. skończyłem i, i już wiedziałem, że do tego nie wrócę. Ale masz rację, teraz, teraz się nad tym zastanowiłem, że faktycznie jak kasujesz bomberek, to nie było opcji zachowania save'ów ani niczego w tym no. stylu, a w ogóle podpinanie do peceta czy do, do PS3 to w ogóle nie było. Tak, robiłem. Ja, czy ja robiłem to wiele no, razy. Absolutnie. To jest i pierwsza rzecz, która mi się pojęcia. pojawiła to jest w głowie, to jest to, że jakbym widział, że kończy mi się miejsce na karcie i e, jest przede mną ściąganie tych e, kilkunastu giga znowu danych z, z PSN-u, no to pierwsza rzecz, to bym poszedł do komputera i próbował no to może. I to jest dosyć, zawartość tego, to jest sprawnie tego, tego, tej karty na dysk, prawda? Żeby sobie gdzieś tam siedział na dysku twardym i w każdej chwili mógłbym to zrzucić z powrotem na kartę. Nie, no to to nie stanowi najmniejszego problemu. Ale to jeżeli się kiedyś zdecydujesz na zakup wity, to myślę, że automatycznie powinieneś kupować największą dostępną kartę. Nie, szykuje bo się jak na zakup Vity, Piotr. Odpalisz i wejdziesz do sklepiku i będziesz miał te wszystkie gry z plusa dodane do koszyka i będziesz się tu ściągnąć znaczy, naraz. Według mnie Vita to... będzie fantastycznym zakupem za jakiś rok. może czwórce? Może, tak, czwórce. Natomiast y, bardzo jestem mile zaskoczony y, PS witą TV. Na no właśnie, to, jest, mnie... to przejdźmy do tej PS Vity, bo dla LTV e, ja nie do końca wiem, co to ma urządzenie robić? Ja rozumiem, że ono ma być. W... Przesyłaś mi e, obraz. To ja ci mogę wyjaśnić telewizora. Znaczy, nie wszystko, tylko przynajmniej tyle co, z, e, co zdążyłem ogarnąć, e, oglądając te wszystkie czy tam czytając parę materiałów. Po prostu to jest normalna wita, którą podłączasz do telewizora e, I, to bez i grasz sobie w gry witowe. Natomiast pierwsza rzecz, pierwsze pytanie, które mi się pojawiło, Multirum. Bo to, coś, co się stanie z, z, z grami, które wykorzystują dotyk? Przy grach, kiedy to... Przy, przy, przy, kiedy to podłączam zwykłą kontrolę, zwykłego DualShocka do... Paruję sobie z tą, z tą Vitom TV i co wtedy? Znaczy na pewno, y, jeśli masz tego nowego DualShocka, tak? DualShocka 4, no to on ma takiego ekran... Y który mogła... czyli tu jest, tu, czyli tu będzie wymóg, że to będzie musi być, ale na tych trailerach tam nie było tego... tego, ale, tego, z tego strony, ale z drugiej strony... Ale przede wszystkim jest jedna rzecz, o której nie wiem, czy pomyśleliście, że e, Vita, ta, ta Vita TV będzie mogła działać niczym multi Room dla PS4. Właśnie ta rzecz mnie też interesuje. To znaczy, no bo zobacz, e, jeżeli ona działa jak normalna Vita, tak z teorii wynika, że będzie działała jak normalna Vita, to również będzie obsługiwała remote play. Jeżeli będzie obsługiwała remote play, to, jeżeli masz dwa telewizory w domu i Twoja żona koniecznie teraz musi oglądać serial albo nie wiem, Dynastię, albo Modern Success, a ty nie chcesz grać na wicie, tylko chcesz grać sobie dalej na telewizorze, to idziesz do drugiego pokoju, gdzie masz telewizor podpięty i tam grasz też na telewizorze. No ja. Ja, ja, ja dlatego mocno mówię, mocno nie, jest ja mówię. To, to mocno, tego nie jest to mocno w problematyczny łańcuszek. Znaczy, ja dlatego ja mówię, że ja, ja oprócz tego, że widziałem tę reklamówkę i tych ludzi tam przepięknych, biegających, to wszystko oczywiście białe, cudowne, czyściuteńkie, to ja do końca nie wiem, o co z tym będzie chodziło. Znaczy wiecie, przykre, przykre w tym wszystkim jest to faktycznie, że y, mając PS4 w domu, najnowszą konsolę zostaje Sony, mając tą PS Vita TV, masz świadomość tego, no fucking mać, przecież oni mogli spokojnie te wszystkie gry mi zrobić na PS4, no przecież co za problem, na taką Platformę napisać dobry emulator, który w te wszystkie gry obsłuży, prawda? No to jest pierwsza e, myśl e, taka racjonalna, mhm. że te wszystkie tytuły witowe, no przecież spokojnie będzie można Ale ta PS Vita ale... TV, ona będzie mogła być dużo tańsza, bo wiele elementów z niej, no będziesz mógł, prawda? Wy... No właśnie, no i o to chodzi, że to jest wpisane w konkretny model biznesowy, który wypracowało sobie Sony, na pewno nieraz to przeanalizowali, że oni w, tym spo, w ten sposób są y, tak nasycić rynek swoimi produktami, że nie będzie w ogóle luki pomiędzy poszczególnymi platformami. że Zawsze będziesz miał, od, począwszy od telefonu, kończywszy na y, konsoli PS4, zawsze ten sam kontent będziesz miał osiągalny. No i to w, mhm. w dosyć y, jasny i klarowny sposób prezentował ten końcowy film y, z konferencji, mhm. czyli dzień z życia no właśnie, a, ale, co, człowieka, który no, ale co tam jeszcze było ciekawego na tej konferencji, co możemy my, już tak podsumowując mi się strasznie podobało, a to dla mnie była rewelacja bo ja słuchałem tak jednym muchem w pracy i miałem dwa okna otwarte na jednym pracowałem, na drugim konferencja leciała głos w trailerach było Mistrzostwo Świata. Tłumaczenie na bieżąco przez Japończyka i japońskich trailerów na angielski rewolucja Poczułem się, jak oglądałem do telewizji gdzie był, gdzie był, wiesz, słyszałeś głos w tle i na tym słyszałeś polski lektor tak dawnych czasach polski lektor to jest po prostu chcesz sprzedać DVD niż polskiego lektora. Więc może dlatego... Nie, no, ja, ja pamiętam, ja, a że pamiętacie wracamy, jakikolwiek że tłumaczę... tytuł z tej konferencji, może tak się spytam, który, który przykuł Waszą uwagę? Deep Down. No to, no to, no to, słucham. Co to no jest? <głos> ja pamiętam, że ładnie wyglądało, a to co zapamiętało mi się najbardziej, to coś co przeczytałem później, że ta gra się dzieje w Nowym Jorku chyba w 2090 roku. Czy coś w tym stylu. to jest ten, to ucznie. To, to jest to, co wyglądało, to na E3 pokazywali co wyglądało jak yy, jakieś Dark Souls -y na nowym silniku mm. Czyli rycerze szedł i walczył za smokiem, który buchał ogniem. No ja pamiętam tylko te, te, te tech movies, które pokazywały tą symulację ognia i, i, i cały dev Team, który, który pracował nad fizyką tych wszystkich partikli i tych elementów związanych z żywiołami, czy to z wodą, ogniem i tak dalej. Więc naprawdę to robiło wrażenie. No i mam nadzieję, że to na czwórce mi tak będzie wyglądać. A ja powiem tak, że Wszyscy ja nie oglądałem nie ma... tej konferencji od początku do końca, więc ja już więcej nic nie pamiętam. Ale generalnie y, y, y, dla Michała... Twarze, twarze, wiem, twarze, nie... twarze po liftingu T pamiętasz, tak, mój No drogi. tak, no to pamiętam, bo to jest, to jest coś, co, wiesz, śnisz po nocach. To wryło się tak, w dokładnie. Ale jest jedna rzecz, o której... Y, y, nie wiem, czy, czy ona się pojawiła po tej konferencji, czy ona już jest od jakiegoś czasu, ale w psn w storze, jest taka zakładka, która się nazywa Big in Japan. Nie wiem czy wy to macie. To jest od dawna od dawna. Tak, no tak, to, jest, ale to już jest jakiś czas. To jest tak. słuchaj, nie, chyba dwa tygodnie temu pojawiła się, bo na nie bywają takie sezonowe wyprzedaże pod jakimś hasłem, było Summer Sale, był coś tam. No i to jest właśnie Bikin Japan, czyli wyprzedaż gier w cudzysłowie. Czyli jakoś. to nie jest nic stałego, co będzie, prawda tutaj yy, nie, nie, dla to Michała jest specjalnie po stworzone. Jako sezonowy wyprzedaż y, o tematyce aha, japońskiej. Aha. No. Czyli co pan Nie No Ja czekam na, na pewno, się żartuję, ale y, gameplay z, z, z, z Dynasty Warriors po prostu mnie zmiażdżył, kiedy, mhm. E, mhm. kiedy to jeden z bohaterów, który, który występował w tej grze, robił tak zwanego speedrun'a na swoich przeciwników i tam chyba było tam tysiąc ileś multi po prostu to to, to, to, to wstrząsnęło mną dosyć mocno, bo oni tam się strasznie podniecali tym, że e, fizyka jest opracowana do tego stopnia, że na ekranie może się pojawić tam ileś tam postaci i w ogóle cuda będzie można z nimi zrobić. Więc. No to, co się będzie działo, właśnie wyobraźcie sobie te gry, w których się walczy z 700 przeciwnikami naraz. To dopiero na nowej generacji, o mój Boże, to będziesz raz, Ale naprawdę ty albie rozwalał. Znam wam pytanie, no? czy, uz, czy uważacie, że w tym momencie jest już pozamiatane. Że nie. one... Nigdy nie jest pozamiatane. Nie jest pozamiatane Oczywiście, że nie jest. No to jest w ogóle... Znaczy... To jest generowanie kolejnych, od początku... kolejnych mitów i hypeów, no. czy znaczy chodzi o to, że nic się no, nie dzieje, jeśli chodzi o. kwestię one. wyboru konsoli, bo tylko i wyłącznie PS4 jednak. Natomiast y, ja wcale nie uważam, że PS4 będzie dzielić i rządzić w następnej Bro, generacji. nie, nie, nie. Bo na pewno będzie dokładnie tak samo jak za jest ps Za rok zadaj to, to pytanie. Go, Nawet i za rok to chyba będzie za wcześnie. To wszystko. Wiecie co? Ja ostatnio się tym zastanawiałem, że teoretycznie rzecz biorąc, tak samo jak za ostatnim razem, teraz też również bój powinien się rozbić o ekskluzjwy. A jeśli chodzi o same sobie ekskluzjwy, to one, patrząc z mojego punktu widzenia, to tylko i wyłącznie Titanfall by mnie interesował, czy tam Titanfall, bo wygląda naprawdę zjawisko. E, można mówić w języku polskim Titanfall. <laughs> Titanfall. A, po, a po irlandzku jak jest? O. Titanfall. No właśnie. Oj, No a na PS4 jednak znalazłoby się najbardziej, gdybym miał wymienić jeden to tutaj Infamous, to, to, to, trzeci czy ten Second sun. Natomiast wiesz, no co będzie za rok, czy za dwa lata, czy za trzy lata, to tak naprawdę teraz nikt nie wie. Może nagle Sony, nie wiem, przyjdzie kolejny tsunami albo eksplodują trzy reaktora atomowe równocześnie i Sony jak globalna ta korporacja się załamie i w ogóle nie będzie działa prężnie. No, Wyobrażacie sobie tego no dobrze? Że Nokia od wewnątrz rozwali Microsoft i upadnie. Ta Mają. Korporacja Ale Microsoft przecież Sony nie. też nie jest jakoś specjalnie rewelacyjnie, bo jak sobie przeanalizujemy wszystkie tytuły startowe, no to przecież to nie ma tego jakoś specjalnie dużo i nie są to jakieś. Nie no, poczekaj, mega bo rewelacyjne teraz zaprzeczasz, zaprzeczasz to, co mówiliśmy na ostatniej infancie wspólnej, bo tam wymieniliśmy całe 30, 30, 30, 30, 30 czy ileś tam tytułów. Na z czego 30. faktycznie. Na jedną i na drugą platformę Piotrek są bardzo podobne tytuły, to jest nie odchodzi... Ale tak, no w większości to są gry, które są jak z tymi multiplatformowe. Kwestia polegała RPG na tym, że mało, w Polsce będę miał dostępne to pod koniec listopada. O. No, to jest kluczowy no. element. A... I, a u mnie kwestia polega na tym, że ja od zawsze byłem związany z konsolami Sony. Jestem tak do tego przyzwyczajony, że nawet nie chciałoby mi się zmieniać yy, flagi na bandę. Dobra fan boje tak jest. Sami no formuję, Sony, formuję znaczy... Apple, a. teraz co będziemy formujować? No, je... Co ja mam powiedzieć, jak mi Xbox leży i się wam, że jedynie, co może się okazać, że one yy, nie będzie właśnie, że wszystkie gry będą chodzić bez Kinecta, no to podobno ma być, liczę na to, a druga rzecz, no to... Nie, zobacz, zobaczycie, że one to będzie dobre. One konsory, nie może naprawdę, nawet ja... przez no sekundę wymagać połączenia z internetem, nawet jeśli podłączysz tą konsolę po raz pierwszy, bo to wyklucza... Od, od, odpalenie tej konsoli za 30 lat, kiedy chcesz na przykład pokazać, jak to kiedyś gry wyglądały na te, na takich starych wyświetlaczach I tak, tak i tak, i tak będzie żył wszystko za rok. Tak, więc... w każdym razie, panowie, przechodzimy do, um, do innego tematu. Musimy jakiś inny temat poruszyć. Yy, to ja tak powiem, zanim wyocznimy to wam powiem, że odkurzenie komputera to jest najlepszy sposób na to, żeby przyspieszyć jego działanie w grach. Najtańszy upgrade, <śmiech> jaki możesz sobie zamontować, za, za, w komputerze nie, zastosować, to jest właśnie odkurzenie go. Damian, ale jak odkurzysz konsolę, to masz podobne. Znaczy ja z konsolą y, nie kombinowałem tak, bo ja konsoli nigdy nie, nie otwieram, kiedy y, nie muszę, kiedy mi wszystko działa. I, I nie jedną konsolę otwierałem, ale to już były takie eksperymenty. Ale to słychać, tą... kiedy ale to słychać, kiedy ona jest mocno zakurzona, tak? bo po prostu wiatrak wyje, jak najęto. Ja myślałem, że to jest po prostu cecha taka 360 -tki. A w fatach w ps trójce była jakaś tam magiczna kombinacja klawiszy na konsoli, którą się naciskało, kiedy ona odpalała wiatraki na maksa i tam była jakaś opcja właśnie przedmuchiwania. Tak, wznose To Ale coś w ten stylu, dosłownie, naprawdę. To ktoś, kto generalnie tam taki mój znajomy miał mega burdel w domu znaczy wiesz, ja nie widziałem jak on to robi. tylko mi to opowiadał, więc może, może to była jakaś legenda z jego strony że podobnie się, jak to robił, to wywaliło się tyle e, dymu i kurzu i pyłu zdechła mysz i ale ja, nie, tego. Ja, ja zrobiłem tak z, z, z komputera, dlatego że ostatnio y, tak jakoś słuchałem Giant Bombi tam jeden, chyba Vinnie Carvela wspomniał że coś takiego zrobił, bo kupił sobie nową kartę graficzną zamontował, dużo lepszą to I, był fantastyczny tak, odcinek, to sprzątanie. Tak, i, i, i nadal mu nie działało tak, jak powinno. I się tak głowił, co, co się stało, że po prostu taka świetna karta, a jednak są te spadki i, i to... No i w końcu właśnie odkurzył ten komputer i wszystko mu zaczęło działać e, cudownie. Nawet e, później e, bił się w piecz, że powinien to zrobić najpierw, nie, a nie zmieniać po prostu kartę na lepszą, ale miałem bardzo podobną sytuację, bo pogrywam sobie teraz w Saints Row the Third, tak jakoś coś się przygotować przed GTA. A nie grałem jeszcze w czwórkę z Więc a nigdy nie przyszedłem trójki, więc to był jakby powiedzmy dobry wybór dla mnie. Ale jakbym nie ustawiał tej grafiki, co bym tam nie robił, to zawsze tam jakiś miałem problem no, z, z jakością, z, z ilością klatek animacji. No i otworzyłem, wywaliłem ten kurz, a w sumie regularnie odkurzam ten komputer. To nie jest tak, że to no przynajmniej raz na pół dobra, roku dobra, dobra. to robię odkurzyłeś po dłuższym czasie odkurzyłeś komputer i co się stało no, działa bezszelestnie bo jednak wcześniej e, kiedy wszystkie te nowe rzeczy zamontowałem to on nie musiał tymi wiatrakami tak mielić żeby, żeby to chłodzenie zapewnić więc teraz po prostu znowu jest cisza jeśli chodzi o komputer no a druga rzecz no to jest rzeczywiście zauważalny wzrost mocy i nagle znowu mam przyjemność zgrania w Saints Row. Czyli kurz ci zjad klatki tak, więc zamiast właśnie na pc kupować jakieś nowe karty graficzne, ale może odkurzmy to. Jaki dzień odkurzania komputerów jakiś zrobić. A jak laptopa odkurzyć? odkurzyć? A wiesz, że ja ostatnio odkurzałem laptopa, bo yy, zmieniałem, znaczy właściwie to nie musiałem odkurzać, yy, żeby go odkurzać, tylko yy, w, w delach, nie wiem, czy, czy mieście, kiedyś przyjemność posiadania Della, jednym z takich częstych... Zresztą to chyba musi być w każdym laptopie, ale bardzo często się tak zdarza, że ktoś tam szarpnie e, za kabel przy, przy zasilaniu, tego kabel zasilania i się tam coś wyłamuje, tak? I e, na przykład Apple, żeby tego uniknąć, ma wtyczkę na magnes. No Michał na pewno wie co chodzi, nie czy, czy, czy ty Piotrze... To jest bierze, genialnym to, bo... rozwiązaniem, oczywiście. To jest genialne, to jest świetnie... Świetnie działa, no ale ja niestety pierwszego laptopa, którego miałem tak załatwiłem I jak oddałem go, go do naprawy, to mi tam powiedzieli, że no niestety nie, ma, nie mogą tego zreperować, muszą wymienić płytę, to, to, siam, to, siam, to. i kosztowało mnie to tyle, że wmontowali mi jakąś beznadziejną płytę nową, główną do laptopa, w ogóle to jest masakra, historia i do końca już istnienia tego laptopa do użytkowania miałem z, z nim problemy i niedawno miałem mnie właśnie podobną rzecz z, z, z komputerem żony i ta, ta płytka na zasilania. Na szczęście ona jest do wymontowania. Więc, te, więc te, te, ta wtyczka, tam gdzieś to znaczy, gdzie sobie tam wchodzi, to mogłem to wymontować, cały ten układ z salony wymienić, kupić nowy i tak dalej. I rozbieranie laptopa... Czyli znowu odpaliłaś swoją lutownicę? Nie, tym razem to robiłem bez lutowania. Tym razem nie. Dlatego, że tam wszystko można było to zrobić na śrubki i, i w, w, w, w, kabelki wszystkie się w, w, w wciskało i tak dalej. tak. Rozbieranie laptopa to jest, to jest jak dżenga, Nie wiem, czy graliście. To jest wyjmowanie elementów tak, żeby to się wszystko nie zwaliło. No w tym przypadku to tak coś wygląda. Mówimy w tym momencie o, o laptopach PCTowych. Tak. Żeby coś nie pękło, żeby coś. Ja tam oczywiście coś tam pękło, coś tam się wyłamało, jakaś tam śrubka zginęła, jakiś gwin poszedł, ale jak to złożyłem, to wszystko działa. Więc odpukać wszystko jest ok. To ja Ci, Damianie, powiem, że ja regularnie raz w miesiącu albo no, raz w miesiącu przeciwnie, a raz na dwa miesiące odkurzam Macbooka. I w Macbookie, w Macbooku wygląda to w ten sposób, że odkręcam parę śrubek bardzo malutkich w tych Unibady. O. Zdejmuję tylko pokrywę dolną te, tego Macbooka i mam wszystko na wierzchu. I nic nie a, że takie nic odkurzanie to jest wierzch. Znaczy, yy, yy, Macbooki... Yy. Sprężonym powietrzem, mój drogi, wszystkim polecam. Mm. Przede wszystkim nic nie kombinować, żadnych Yy, żadnych płynów, yy, żadnych alkoholi, i tak dalej, po prostu kupić w puszce sprężone powietrze i, i tym sprężonym powietrzem sobie tam po, przedmuchać. Mm -hmm. Ale Bo kiedyś, kiedyś w MacBookach to jeszcze było tak, żeby ochrona przed kurzem była robiona tak, że, że taki, taka folia była, porządki. E, e, nie wiem, to powiedzieć, ale całe te wszystkie układy, scalone, te tranzystory i tak dalej, one były przykryte taką, taką delikatną. No ekranowane były. Tak, ekranowane w, w ten sposób, że tam się po prostu ten kurz nigdy nie dostawał. Więc jakby ten kurz nie stanowił problemu. Jedynie to oczywiście kurz przy, przy wiatrakach, tam gdzie są te radiatory i tak dalej, to, to trzeba było powiedzmy czyścić. Ale nie musiałeś po prostu odkur odkurzać tego w jakiś inny sposób. Tylko, że wiesz, nie wiem, czy ja nie, nie, jakiś taki magiczny sposób... Ale to jest ciekawa, się... ciekawa, kwestia, również dla naszych słuchaczy. Jeżeli macie jakiś fajny patent na to, w jaki sposób można odkurzyć laptopa, tutaj rada dla Piotra i może dla Damiana, albo komputer, to piszcie, bo, bo ja jestem sam ciekaw, co można fajnego zrobić w tej materii A, i nie... Albo dzielcie się z historiami, inny, jak, jak zapisałem swój innego. komputer otórzając go, na przykład jak wczyniłem, <laughs> jak wczyniłem parę tranzystorów odkurzaczem. Te, też pewną opcją byłoby podłączyć taki odkurzacz przemysłowy Boscha albo jakiegoś tam mm -hmm. na, z mega mocą tak na mhm. A to jest dobra rzecz. Tylko no i tym optymistycznym. Przechodzimy do w co ostatnio grałeś. Dawaj. taram W co ostatnio grałeś. No chyba nie ten dżingiel poszedł. No ale już niech będzie. Oczywiście, że ten... Nie, no, jest... puściłeś ten, powinien być ten z grzechotką, ale ten też jest dobry. Ja z grzechotką to w takim razie zaczniemy od tych takich... Od, od, od gier dla Centusiów zaczniemy w takim razie. Pierwszy news, to... 514 wprowadził, jest, pojawił się nowy update. Całkowicie zmienił szatę graficzną interfejsu. Znaczy całkowicie, w znaczący sposób. Poprawiono też wygląd map... Wiele rzeczy się zmieniło, więc ktoś, kto na przykład przez ostatnich kilka miesięcy nie wpadł do, do świata i w online... Albo odinstalował. Odinstalował, tak. To, to powinien zobaczyć, jak to wygląda. W ogóle działa to dużo lepiej. Dużo lepiej, sprawniej. Pewne rzeczy, o których, na których, o których rozmawialiśmy, na które narzekałeś, Michale, czyli na przykład dynamika animacji, postaci i takie różne rzeczy, to zostało poprawione i ja ostatnio tylko miałem chwilkę czasu, żeby pograć. Bardzo mi się podobało. Więc Dust514, nowy update, naprawdę polecam. Ale nie wiem, czy gracie w Hawkena. Nie gramy. No nie gracie, nie, nie gracie, ale y, Hawken też y, dostał nowy update. Zdaje się, że gra nadal jest w becie, o ile się nie mylę, ale ten update się nazywa, i tu mogę wymówić y, niepoprawnie, ale chyba Ascension, albo jakieś tak. I no też y, mała to łatka nie była, ale tam już totalnie zmienili cały interfejs, w ogóle nie tylko interfejs, ale też zasady przy, y, wybierania różnych umiejętności, y, mocowania przedmiotów na mechach i tak dalej, więc ja w ogóle w, wszedłem do gry, po, no też w jakiejś dłuższej przerwie, to gra od razu mnie potraktowała jak nuba i kazała mi przyjść tutorial na początku. I tak się mówię, przecież ja już to grałem, już wszystko widziałem, już dajcie mi wejść, chcę sobie wybrać mojego robocika i, i posterować, ale nie, proszę tutaj tutorial przejść, żeby zobaczyć. I oczywiście graficznie, no to jest gra, która... Yy... No, rozkłada wiele innych pecetowych tytułów na opadki. To wygląda fenomenalnie. Nawet jeszcze udało mi się więcej tych cząsteczkowych elementów, e, tych, tych efektów wprowadzić. No bo odkurzyłeś komputer, Damian. No nie, to było jeszcze przed odkurzeniem rzeczy. komputera. Ja się boję w ogóle odpalić teraz tę gry, jak już odkurzyłem komputer. Więc To nie będzie tych cząsteczek kurzu w, w grze. Więc teraz po prostu nie wiem, co, co tam będzie. Wrócił jeden problem, który miałem z Hokenem, jak e, e, wcześniej który zniknął przez, na, na jakiś czas, no teraz po, po tym amdecie się pojawił, to wywalanie gry do Windowsa, co jest w ogóle wielki problem, ale Hogan nadal wygląda... To jest taki mały problem re, na marginesie. Tak, nadal w El tam się wiele rzeczy powiedzmy nie zmieniło takich tych, chociaż ten interfejs nowy wprowadził na przykład elementy, przynajmniej ja w, w, wcześniej mi się bardziej podobało, że ten HUD był taki ładniejszy, pod tym względem, że ten kokpit nadal jest animowany i świetnie zrobiony, ale pewne elementy, jak na przykład twój pasek energii, czyli powiedzmy uszkodzeń i paliwa, no to teraz takie wielkie, ogromne paski wprost przed tobą i to moim zdaniem trochę... Ale tytuł nadal jest popularny, powiedz mi, czy, czy tam sporo osób nadal zagrywa się w ten tytuł? Obawiam się, że, że może być problem z tym ale nie jestem w stanie tego zmierzyć w, w, w żaden sposób, bo dzisiaj, wczoraj grałem i było okej. Okay. No nie udało ci się przejść? Nie, no? wczoraj grałem było OK. <laughs> ale rano dzisiaj chciałem y, po prostu skorzystać z opcji Quick Match, match i, i lipa. I dopiero jak w poradę wszedłem w listę serwerów dostępnych, czyli taki założyłem przez innych graczy, no to mogłem sobie po prostu do kogoś dołączyć i, i, i było fajnie. Chociaż y, no, w, w tym przypadku dostawaliśmy takie... takie takie, taka mućka była i t, t, t, tak dostawaliśmy um, baty, że y, trochę mi się odechciało grać. Więc y, pograłem trochę i rzeczywiście y, ładnie wygląda, więc ten update dużo poprawia, ale tak jak mówię, no to są gry dla centusiów, e, nie wiem, e, grasz jeszcze w War i albo w Star Conflict? Odpalasz jeszcze te gry, Michale? Ech. Wiesz co, nie. Znaczy no, zamykamy w takim razie konciek do Nie, miałem, nie miałem czasu, szczerze mówiąc, duże ostatnie nagranie i, i skupiłem się tylko na jednym tytule. No, czyli co, przechodzimy do, do tytułu dla Krezusów, czyli tak na te duże konsole, albo na pecety. E, Michale, w co ostatnio grałaś? Więc to trochę zabrzmi e, dziwnie, ale konsoli w ogóle nie odpalałem, e, ponieważ... E, Raz, że udało mi się kupić y, kontroler do PCTA w końcu. Ale klawiaturę, myszkę? Nie, ten Xboxowy pad y, I to był według mnie jeden z najlepszych zakupów ostatnich miesięcy moich, bo to totalnie zmienia w ogóle podejście do tych wszystkich tytułów, które masz na PeCecie. Y, no i dwa y, Grałem i skończyłem według mnie jeden z najlepszych tytułów, jaki grałem w tym roku, czyli Sprintercella ostatniego. Chciałbym usłyszeć. Jestem mega, od ciebie. mega, mega, mega, mega zaskoczony tym tytułem. No właśnie, to powiedz, nawet, dlaczego to jest według Ciebie najlepszy tytuł, w jaki grałeś w tym roku? Nie no, Splinter Cell Blacklist nie jest najlepszym tytułem, w jaki zagrałem w tym roku przecież, ale na pewno znalazł się u mnie w czołówce gier, które bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. No to u ciebie taka skala jest taka, że właściwie to, to jeszcze będzie kilka takich tytułów pewnie postawić. No oczywiście na horyzoncie mamy jeszcze przed sobą parę hitziorów, ale do tej pory z tych dużych tytułów najbardziej podoba mi się nowa na Tomb Raidera, czy też nowa część Bajosoka Infinite. Czy też niedawno ogrywany przez nas The Last of Us Natomiast nie ukrywam, że, Splinterem, że ze Splinterem nie wiązałem żadnych większych nadziei Raz, że materiały, które do tej pory ukazywały się w sieci, trailery czy też gameplaye targowe Nie przekonywały mnie do siebie kompletnie No i fakt, że nasz dobry znajomy Michael Ironside nie będzie użyczał głosu samowi Fisherowi No był dużym minusem no, ale czyli co? Czyli, to, to taki, czyli miałeś bardzo niskie oczekiwania i, i to spowodowało, że... Tak, bardzo niskie że... oczekiwania i nawet, nawet po ostatnim Conviction miałem dosyć mieszane uczucia, bo wydawało mi się, że ta gra ma duży potencjał, ta, twórcy poszli w bardzo dobrym kierunku, jeśli chodzi o rozwój mechaniki gry i tego, w, w jakim kierunku powinna zmierzać ta seria w ogóle. Mhm. Natomiast nie podobało mi się to, że 80% gry patrzyłem na czarno-biały czarno obraz. Ponieważ jak doskonale pamiętacie w trybie skradania cały obraz jest pozbawiony koloru, monochromatyczny klimat nie zachęcał mnie do badania i eksploracji poszczególnych lokacji. No niby banalny i na pierwszy rzut oka ciekawy całkiem pomysł na mechanikę stał się tym negatywnym elementem rozgrywki dla mnie po prostu. Mhm. No i Blacklist, no i słuchajcie, Sam Fisher is back, wraca z dużym impetem, w końcu z, z nowymi zabawkami, z ciekawą i wciągającą historią, oczywiście nadal w konwencji e, Toma Clancy'ego, więc tutaj nie spodziewajmy się jakichś skomplikowanych historii. E, no właśnie, historii, widzisz, czy, właśnie, czy... tu ja się tutaj nie zgodzę, bo właśnie Tom Clancy słynął z tego, że on potrafił wyciągnąć właśnie takie bardzo skomplikowane rzeczy, znaczy tak powiedzmy, że. Teorie spiskowe to dla, dla Toma Claims'ego to jest chleb powszedni, że on wymyślał takie rzeczy, które by się filozofom nie, przy, nie śniły. No, A w, ja czytałem trochę jego książek, i tam niektóre te y, permutacje fabuły były naprawdę. No właśnie. To, w, w, wiesz. Y, Ale w Cellach, znaczy, ja nie grałem we wszystkie, bo grałem w jedynkę, dwójkę i trójkę no to ta historia nie była jakaś mega no, czy to może właśnie być to, że to nie jest na... tą Clancy pisze, ale ja słyszałem właśnie, że to jest, to jest ja że ten konflikt tutaj, nie? on jest taki globalny, on jest taki po prostu nijaki w porównaniu do tego, co, co mogło być wcześniej, że jakby nie ma, nie ma tutaj jakby tego, co na przykład jest w yy, yy, Albo w książkach, albo w, w tych... Dobra, to może od początku. Kiedy ukazał mhm. się Splinter Cell 1, przecież te ponad 10 lat temu, na tamte czasy była tak. to rewolucja. I to nie tylko pod względem walorów produkcyjnych, ale i też fabularnych. Mało wtedy gier przecież traktowało tematykę political fiction właśnie w ten sposób, jak to robił Splinter. Natomiast z biegiem czasu sporo gier zaczęło bawić się w kreowanie tych fikcyjnych konfliktów, bazując na wydarzeniach z naszego realnego życia. Natomiast generalnie y, historia kończy się, znaczy historia Blacklist zaczyna się <laughs> parę spoiler. lat po. Y, bez spoilerów y, Zaczyna się parę lat po wydarzeniach z Conviction. Jak pamiętamy, trzeci echelon został rozwiązany, a w tej odsłonie w obliczu zagrożenia prezydent Stanów Zjednoczonych tworzy tajną grupę o nazwie Czwarte echelon, no i sam zostaje zwerbowany do tej grupy. <laughs> y, fabuła głównie. Y, Opisuje zmagania z fikcyjnym ugrupowaniem terrorystycznym, którzy określają siebie mianem inżynierów. Piękna inżynierów, erwa. tak? No i ci inżynierowie tworzą tytułową czarną listę, która jest niczym innym jak listą potencjalnych ataków na istotne placówki, ośrodki militarne, czy też cywilne w Stanach Zjednoczonych. A w zamian terroryści żądają wycofania jednostek militarnych Stanów Zjednoczonych z różnych rejonów świata. Natomiast co uderza na samym początku, to jest to w jaki sposób gracz jednak zatapia się w ten świat, który, który od pierwszej misji po prostu nabiera takiego, gra nabiera takiego tempa, że no nie puszcza do samego końca. Mhm. Więc ja nie ukrywam, że grę skończyłem w dwa dni. I to dwa dni takiego ostrego, ostrego grania. Więc może tak, w skrócie, pięć podstawowych takich, może kilka, może pięć, nie wiem, tak sobie rzuciłem teraz y, z głowy, pięć podstawowych elementów, przynajmniej ja teraz sobie kojarzę, które dla mnie y, to są game changery, jeśli chodzi o tą serię. To jest, przede wszystkim to jest udoskonalona mechanika gry, czyli to, co pamiętamy z Conviction y, jest zmieszane z tym wszystkim, co pamiętamy z tych starych serii. Czyli mamy nadal tryb egzekucji który jest rozwinięty i naprawdę z tym się można bawić, bawić długie długie godziny mamy podrasowane AI przeciwników i tu duża niespodzianka ponieważ grałem na kilku trybach trudności i faktycznie to czuć różnicę, że ci przeciwnicy jednak kombinują i potrafią nas zaskakiwać Następnym elementem to na pewno będzie kustomizacja broni i naprawdę, naprawdę ogromny arsenał zabawek, którymi ten sam Fisher może się posługiwać. Ale czekaj, broni czy gadżetów? bo ja Broni i powiem, gadżetów. Jest... I gadżetów. Wiesz, bronie same w sobie to tam pikuś, nie? I z nimi, bo i tak się nie strzelało. A i tutaj zaraz przejdziemy do następnego kluczowego elementu. Bo grafikę i jakby tą, tą oprawę chciałem zostawić na koniec, bo to jest coś, co, co no, to już mnie zmierzyło w zupełnie. Oczywiście grałem na PC, bo widziałem tą. Chociaż na konsoli ponoć to ładnie wygląda, ale ja grałem na PC i to robi kurczę, niesamowite wrażenie. Ale co mnie najbardziej i najmilej zaskoczyło, to jest to, że mechanika została podzielona na trzy tryby na trzy style w sumie, które, które proponuje nam. Producent. To jest tak, pierwszym trybem jest tryb Ghost, czyli ten standardowy tryb, który pamię pamiętamy z, z, ze starych serii, czyli próbujemy samym fisherem tak grać i przechodzić przez poszczególne plansze, żeby nie zabijać nikogo, nie wzbudzać żadnych alarmów, czyli no totalny undercover i, i skradanka. Drugi tryb to jest tryb Panther, czyli tryb Pantery, który pozwala już na eliminację przeciwników, ale dostajemy punkty i pieniądze za to, że robimy to rzadko, nieczęsto. No i trzecim trybem jest tryb assault, czyli możemy przejść daną lokację wykorzystując wszystkie to z pieśnią ołta, wszystko, wszystko co mamy w zanadrzu. I to jest tak, że każda plansza, każdy, każda lokacja, która, która jest rzucana w fabule, nie jest z góry powiedziane, jakim, jak, jak masz rozegrać tą, tą planszę. Te tryby Ghost, Panther i Assault, one są jakby liczone po przejściu danej planszy. Bo... A powiedz mi, w jakim stylu najczęściej grałeś? I to jest ciekawe, ponieważ po każdy... inaczej, tych map jest dosyć sporo, one są bardzo zróżnicowane i nie tylko pod względem lokacji, grafiki tylko pod względem również pod względem samego projektu mapy, czyli ilości ścieżek, które sam Fisher może pokonać, żeby przejść od punktu A do punktu B, czyli wykonać, wykonać misję po prostu. I teraz tak, te tryby podczas rozgrywki możemy mieszać, bo to nie jest tak, że masz przejść planszę w trybie Ghost, tylko masz po prostu wykonać zadanie, natomiast jaki styl ty sobie obierzesz jako gracz, to już od ciebie zależy. No i oczywiście możesz część planszy się skradać i masz podliczone punkty za tryb Ghost, a możesz część planszy po prostu przejść na trybie Assault, za co też masz liczone punkty. Dobra, to inaczej zadam pytanie, bo ja pamiętam z tych sprinteserów które grałem, że jak dochodziło do konfrontacji i było trzeba strzelać z tego jego kosmicznego karabinku, to to było strasznie słabe. Generalnie strzelanie w tej grze w trybie właśnie, nazwijmy to tak, w sposób walki na Rambo, było mega słabo wykonane. Jak to jest tutaj? Eee, Zobacz, to tutaj tak to było tu trzeba pogodzić dwie rzeczy. To jest Jedna rzecz to jest kustomizacja yy, broni i m.in. swojego pancerza. I ta kustomizacja jest zorientowana na konkretne tryby rozgrywki. Czyli na przykład, jeżeli ja zakładam, że na sam, od samego początku chciałbym przejść grę jako Ghost, w trybie Ghost, czyli zabijając najmniej przeciwników i jednak próbując znaleźć te wszystkie ścieżki dookoła, to w tym momencie tak sobie upgrade'uję wszystkie bronie wszystkie gadżety i mój kombinezon, żeby ten tryb go wzmacniać. Czyli na przykład, jeżeli... Jeżeli chcę mieć większą kontrolę nad otoczeniem z ukrycia, to wtedy inwestuję w gadżety odpowiedzialne za gaszenie świateł, za wyłączanie lamp itd. itd. Na przykład jeżeli chcę w, w drugą stronę w tryb assault, w tym momencie inwestuje pieniądze zarobione w na przykład rozwinięcie pancerza, w rozwinięcie wszystkich broni, które mam dostępne. I teraz tak, kastomizacja broni w ogóle tych wszystkich elementów jest też ściśle związana z fabułą i to jest ciekawe, ponieważ na naszym pokładzie, to nie jest duży spoiler, naszego wspaniałego Palladyna, bo cała akcja rozgrywa się z, w, na w samolocie, który, który jest tym e, uosobieniem tego czwartego echelonu, to nie jest nic innego jak, słuchajcie, jak Normandia z Mass Effecta. Naszym samym możemy sobie chodzić po tym samolocie, rozmawiać z z naszymi współtowarzyszami, którzy... A można kogoś przelecieć? Oj tak, wszystko się wyrażasz, eee... Czy można wyjść w seksualny interpens? Nawiązać wiązać romans. Eee, <grym> wiesz co? Na pewno nie jest to taki stopień skomplikowania, jak w Mass Natomiast... Czyli tak jak w Saints Row 4. Znaczy to, Przychodzi... to wygląda tak. Czy tak. Rozmawiamy, Słuchajcie. czy dzieje się... To wygląda następująco. W, przed każdą misją w, w, w, mamy, mamy, jakby jest, mamy swobodę Chodzenia po tym samolocie samym i rozmawianie m.in. z Grim, czyli postacią, która jest znana wszystkim osobom, które grały w wcześniejszą serię. Mamy też na pokładzie młodego chłopaczka o imieniu Charlie, który jest odpowiedzialny za wszystkie rzeczy związane z, tym, z tymi wszystkimi rzeczami technicznymi hakowaniem i tak dalej. Mamy naszego współtowarzysza w misjach kooperacyjnych i, i, i, nie, i nie tylko, który się nazywa Brix. No i mamy tutaj kolejną postać znaną z serii wcześniejszych, czyli negatywnego bohatera Kobina który był dosyć istotnym, istotnym bohaterem z, z serii Conviction który jest nikim innym jak handlarzem bronią, to on przez swoje kontakty i znajomości ze świadkiem przestępczym jest w stanie nam załatwić nowe upgrade'y, nową broń, generalnie sporo ulepszeń dla sama, dzięki którym wszystkie kolejne misje będą łatwiejsze w grozorywce i dadzą nam większą paletę zabawek po prostu. No i słuchajcie, to jest tak wszystko fajnie powiązane, że ja całą grę próbowałem, znaczy próbowałem, przeszedłem w trybie Ghost głównie, bo po każdej misji mamy bardzo, ale to bardzo dużo ilość statystyk związaną z tym, w jaki sposób sam yy, przeszedł tą misję. No i mamy statystyki w stylu yy, tryb Ghost, tyle, tyle punktów, tryb Panther, tyle punktów, Assault, tyle punktów, tyle zabiliśmy i i tak tak dalej dalej, tyle unieszkodliwiliśmy, tyle ominęliśmy. I za to wszystko, słuchajcie, dostajemy pieniądze. Za każdy z tych trybów, czyli im więcej na przykład w trybie Ghost zarobimy tyle kasy, tym więcej w trybie Panther zarobimy tyle kasy. No i te pieniądze również się przeznacza na m.in. upgrade samolotu, upgrade, no wielu tych wszystkich elementów związanych z, z rozgrywką. No to jest normalnie rozgrywką. RPG, a nie skradanka. Ja, Damianie, naprawdę byłem bardzo mile zaskoczony ile tam oni upchali kontentów w tą grę, bo sama zabawa tak, ja tymi wszystkimi... To jest ele... jak Mass Effect trochę. No nie, bez przesady, może już aż tak bardzo Ale mnie nie zawędzał. Tak, bo, bo, bo to jest bardzo ciekawe, co mówisz, to ale kosztownie. w takim razie y, y, to jest gra, która cię wciągnęła i myślisz, że jest, y, że chciałbyś ją jeszcze raz przejść, na przykład grając innym sposobem. Oczywiście. No to jest... I to jest... Dochodzimy do klucz sprawy. W momencie, kiedy już wylądujemy sobie na danej planszy i tej danej lokacji. Pierwsza, druga, trzecia plansza, pierwszy, drugi, trzeci level to jest zapoznanie się gracza w ogóle z całą mechaniką i jakby próbą odnalezienia się w danym stylu, bo to jest tak, że ja na samym początku próbowałem też i trybem Pantery, i trybem Asaltu przejść niektóre lokacje restartowałem sobie y, oczywiście te, te, te levely, i próbowałem przejść na inny sposób. No i ja założyłem sobie, że chcę przejść całą grę w tym trybie Ghost, czyli, czyli próbować jednak wykorzystać te wszystkie gadżety, y, znaleźć mnóstwo y, obejść od głównej trasy, którą, którą mam wyznaczoną wy, wy, wy jako cel. No i powiem wam, że byłem bardzo mile zaskoczony, bo te plansze są tak genialnie zaprojektowane, pomijając już w ogóle kwestie graficzne, jak to wygląda, jakie jak jest odwzorowanie tego całego otoczenia, to naprawdę to są to jakieś miliony godzin oni włożyli w, w, w zrobienie, w, w zrobienie tych, tych, tych lokacji, bo tam jest taka ilość detali, że, że no ja po prostu byłem porażony grając to na pececie. A grałeś w nocy? Grałem głównie w nocy, bo to jest jedyna porada, Ja nie jaką ja mogę grać Aha. w gry, to jest noc. Więc no czyli naprawdę dodatkowy klimat, tam tak? Otoczenie, otoczenie, światło, cień, yy, przedmioty, te wszystkie budynki, kanały, skrzynki, tam wszystko ma znaczenie. Mm -hmm. Wszystko można wykorzystać na swoją korzyść. Ale Jeżeli tak, się to, oczywiście tak, gra w dany tryb. Opisujesz ten, ten tryb rozrywki i tak dalej, no to z, z drugiej strony, Hitman. Absolution. Yy, jest, yy, tak, jest bardzo dużo z Hitmana, natomiast to jest jeszcze. Oczka albo nawet dwa wyżej, według mnie. Mhm. Hitman, hitman, w Hitmanie miałem takie wrażenie, że jednak tego otoczenia nie byłem w stanie wykorzystać w 100%, że jednak ono było swego rodzaju tłem do tej mojej rozgrywki, ale nie, nie takim pomocnikiem. Natomiast tutaj jest tak, że no, ten sam Fisher jest ściśle związany z, z, z, każdą, z każdym elementem tego otoczenia. Jeżeli Masz przeprowadzić jakąś akcję i widzisz, że na przykład tu masz czterech przeciwników z tej strony który, z tej strony na przykład dwóch, no to ty patrząc obserwujesz planszę i to, co masz przed sobą, już masz w głowie opracowaną taktykę. Mhm. I tą taktykę próbujesz wdrożyć jakby w te wszystkie swoje, wszystkie swoje akcje. No i nagle się okazuje, że kurczę, granie stawia przed tobą żadnych przeszkód. Nagle to wszystko zaczyna ci wychodzić. No sobie, że chcesz zaatakować ich na przykład od strony budynku, ale od strony elewacji, czyli wspiąć się na tą elewację. Nie widziałeś, nie miałeś bladego pojęcia, że tam jest w ogóle jakaś opcja. Yy, zakładałeś, że może się pojawić tam opcja, że wejdziesz na ten budynek. I okazało się, że możesz wejść. Więc nagle patrzysz na te plansze i twórcy tam wymyślili mnóstwo, ale to mnóstwo ścieżek, które można wykorzystać. Yy, pewnie oni sami nawet nie wiedzieli, ile tych kombinacji jest, ale jest naprawdę mnóstwo. Więc yy, i to słuchajcie, mówię tylko o samym trybie Ghost, więc jak sobie pomyślę o trybie Panther albo Assault, domyślam się, że kompletnie innymi ścieżkami szedł, zupełnie inaczej rozwiązywał akcje i zupełnie też inaczej wykorzy wy wykorzystywałbym ten tryb y egzekucji, ponieważ jeszcze jedna istotna rzecz. Tryb egzekucji polega na tym, że jak pamiętacie tagujemy sobie przeciwników i w, spo w zwolnionym tempie ten sam Fisher oczywiście ich tam wykańcza. Natomiast jeżeli dojdziemy do takiej wprawy, że tym samym Fisherem bardzo płynnie poruszamy się po mapie i w, tra w, tra w trakcie naszego poruszania, czy nawet biegania, jesteśmy w stanie otagować tych przeciwników i, i po prostu wy wykonać tę egzekucję, no to słuchajcie, to się jakieś cuda dzieją na ekranie. Mm -hmm. To jest jedna rzecz, a jakieś druga rzecz jest taka, że jeżeli, no, tak. jeżeli y im, bardziej, im bardziej zagłębiamy się w fabułę, im, im dalej w, w kolejne misje, to nagle się okazuje, że ci przeciwnicy na przykład noszą, zaczynają nosić hełmy albo mają jakieś kewlarowe y, kamizelki, więc nagle tryb y, tej egzekucji przestaje działać, bo nagle okazuje się, że żeby zlikwidować takiego przeciwnika, musimy oddać kilka strzałów. I teraz tak. Mamy świadomość tego, że w następnej planszy pojawiają się tego, tacy przeciwnicy. No i teraz tak. Muszę zapgrade'ować sobie y, swój arsenał, taki, żeby można było tryb egzekucji wykonać również w kontekście takich przeciwników. No i więc teraz tak, czy wydać kasę na broń, czy wydać kasę na gadżety, słuchajcie. No i tu są, pojawiają się właśnie te wszystkie najfajniejsze niuanse, które to no jednak... Problemy y, pierwszego świata. No, które jednak y, robią z tej gry naprawdę kawał, ale to kawał placu zabaw, który którego dawno nie uświadczyłem w żadnej grze, że mówiąc wam. Dobrze, powiem. Michał, w takim razie Pom wal ten ja to, ja to mogę dwie godziny na ten temat dlatego gadać, mówię, szczerze właśnie mówiąc. Dlatego walnij, niech to jest, już będzie. To jest ta, ja naprawdę gorąco, wszystkim osobom, które pamiętają Splintera z y, pierwszej, drugiej, trzeciej części, nawet czwartej, to, to naprawdę się nie gorąco martwią. polecam, bo to jest piękny powrót w końcu naszego Splintera nie brakuje Michaela Ironside, to jest też istotna informacja. Eric Johnson fantastycznie się wpasował w nową rolę. Mamy nowego, fajnego sama Fischera, którego, za którego trzymam kciuki w następnych częściach, bo naprawdę warto. naprawdę Czy to, to, jest... to jest sam fisher godny naszych czasów? Przede wszystkim naszych czasów, mi się wydaje. Aha, co? Jeszcze nie, słuchajcie, no nie, powiedzieliśmy jeszcze, nie powiedziałem jeszcze jednej istotnej elemencji. W ogóle nie powiedziałem o kołapie, nie powiedziałem o, trybie, o trybach sieciowych. A to są. A zmieści się w kilku zdaniach, bo to jest Tak, polecam, Dobra. są zajebiste. <laughs> nie, bo ja słyszałem, że to jest po prostu ten mały, ten przejaw właśnie tej, tej. nie przejaw, przepraszam. To jest po prostu najemnicy kontra właśnie ci szpiedzy, tak? Czyli co, chcesz mi oddać ten dżingielek, że fantazmogierę poleca, czy nie? Kurczę, zajebiście polecam. No dodawaj. Fantasmageria. Poleca. Piotrze. Co ty ostatnio grałeś? O, Słyszałem, że grałeś w jakąś grę studia Starbreeze. Tylko nic o niej a, nie wiem. grałem w grę. No, to strasznie, że nie wiesz, Przespałem bo... Przyspałem ten moment. Brothers? Brothers, a tale of two souls. Czy souls, kurczę. Nigdy nie pamiętam, jak tam jest w tym. Chyba, chyba, Chyba dwóch synów. A więc Brothers jest to gra, która wpisuje się w ten sam, nazwijmy to, malutkich segmencik, w jakim jest Journey, w jakim jest Papu and Yo, w jakim jest niedokończony Łabądź i tak dalej. Czyli gry, które są rozpięte pomiędzy byciem grą a byciem jakimś tam projektem artystycznym. Mhm. I ponieważ, Michał, wiem, że Tobie się podobało zarówno i Łabądź się tutaj podobało i Journey się tutaj podobało, Absolutnie w ogóle nie musisz się zastanawiać w dowolnym momencie. Kupuj Brothers, na pewno się. ale podoba. ja grałem w Brothers. Grałeś, a przeszedłeś? Nie przeszedłem, bo ja nie, nie, Ta mechanika do mnie troszeczkę nie przemówiła, bo to, to się gra Solo, czy, czy z kimś? To się gra Solo. Znaczy ta gra jest zrobiona w ten sposób, że. To ja miałem problemy z koordynacją, tyle ci powiem. A, sterujemy Starujemy <laughs> dwoma braćmi. Pewnie. Generalnie gra się zaczyna od tego, że. Coś czyje? No... Nie, nie, nie, nie, niech to będzie, że zgadłem. Że co, ale ja nadal, nadal, mi się wydaje, że jednak za mało powiedziałem o tym black <głos> Jeden bratem strujesz lewym ja analogiem, tylko a, a drugi lodowej tak? Dokładnie tak. jeden bratem strujesz lewym analogiem, drugim bratem z prawym monologiem, Za akcję, którą ma wykonywać jeden brat naciskasz lewy spust, za akcję, którą ma wykonywać drugi brat naciskasz prawy spust. Akcję, czyli tam nie podniesienie przedmiotu, czy zagadanie do kogoś, hmm, czy też w tym stylu. Gra się zaczyna mocno to jest pierwsze 5 sekund, więc nie będzie to żaden spoiler, bo widzimy chłopca który siedzi nad grobem swojej mamy przypomina mu się scena kiedy to mama utopiła się na jego oczach po czym po chwili przychodzi jego brat z ciężko chorym ojcem no i po dotarciu do lekarza lekarz, czy raczej znachor, medyk, wysyła ich w podróż po lekarstwo no i tych dwóch właśnie braci jeden w wieku tak na około jakieś 8-9 lat drugi, tak jakieś 16-17, muszą iść na drugi koniec świata, żeby znaleźć lekarstwo dla swojego ciężko chorego ojca. Cała mechanika jest, tak jak już powiedzieliśmy, strojmy równocześnie dwoma postaciami, musimy jakoś tam starać się ogarnąć to w wspólnej koordynacji, tak nazwiemy. Czyli to jest, jak to ładnie na planie arcade było pokazane, jest to kooperacja z samym sobą. Gra jest umiejscowiona w świecie w stylu jakiegoś takiego fantazji średniowiecznego. To znaczy mamy jakieś tam trolle, gobliny, gigantów. Obrawa to jak Sable, nie? Tak, obrawa bardzo Sable. Jest bardzo bajkowy, baśniowy i powiem szczerze, że jest prześliczna. Ta gra mi się strasznie podobała swoim wyglądem. Jest bardzo dużo pięknych miejscówek. Jest cudowna muzyka, która się super komponuje z tym, co widzimy na, na ekranie. Co więcej, muzyka bardzo działa tak podprogowo, bo często, często to są jakieś ambienty, jakieś dźwięki tła. Na przykład idziemy w którymś momencie przez jakąś taką lodową krainę i jedne dźwięki, kiedy nas dochodzą, to gdzieś z odległości, z tła jakieś takie krzyki w, w tych wielorybów, czy właśnie nie wiem, czy to krzyki, czy głos tak? wielorybów. Grać, grać, grać wiecie. w słuchawkach jednym słowem. Albo z dobrym albo z sprzętem dźwiękowym. Albo 5-1, czy tam 7. -1. Bo naprawdę muzyka jest cudowna. Idealnie współgra z obrazem. Obraz też jest prześliczny. Ja byłem zaskoczony, bo momentami naprawdę jest tam kilka miejscówek, które po prostu ma ochotę stanąć, i patrzeć i podziwiać. Nawet gra to trochę sugeruje, bo przez całą swoją podróż spotykamy ławeczki, na której nasi bracia mogą sobie usiąść i popatrzeć w dal, obejrzeć tę lokację, zobaczyć, jak to tam wygląda. Teraz tak... Y to, co muszę bardzo mocno zastrzec, to to, że to absolutnie nie jest gra dla każdego. Tak jak nie dla każdego, bo Journey... Jak ktoś ma tak na przykład jedną półkulę wyciętą był... z jakiegoś tam powodu, to chyba nie da się grać. Nie dla każdego jest Splinter Cell też, no. <laughs> no. Ale nie, wiesz, bo chodzi mi o to, że e, to nie jest gra w sensu stricte gra, bo moim zdaniem przez nią się przechodzi jak przez oglądanie filmu. Nawet ona trwa podobnie, bo da się ją skończyć w jakieś 3 godziny, może 3,5. I tak naprawdę ona za wyjątkiem tego sterowania, które trzeba ogarnąć i do niego przyzwyczaić, to nie sprawia absolutnie żadnego, żadnego, ale to żadnego wyzwania. Bo wszystkie zagadki, które spotykamy pod rodę, to są zagadki z gatunku przejść do pomieszczenia, które jest obok, podnieść przedmiot i zanieść go do pierwszego pomieszczenia więc nie ma tam chwili, kiedy by gra nas zatrzymywała tym, że nie wiemy, co zrobić albo zastanawiamy się, jak to zrobić. Nie, po prostu płynnie, bez absolutnie żadnych przestanków idziemy cały czas tą przygodą. No i to, co na mnie zrobiło największe wrażenie, to że przy tym baśniowym świecie, tych pięknych krajobrazach, tej delikatnej muzyce tła widzimy momentami rzeczy, które są dość nieprzyjemne. O -o. I... Ale nieprzyjemne jest z jakiego względu? Dla oka? Dla ucha? Znaczy, opowiem, opowiem wam jedną, to jest jedna... Bo to jest tak, możemy bardzo dużo tych sytuacji pobocznych ominąć, dlatego że gra nas do tego nie zmusza, ale jeżeli sobie zejdziemy z ścieżki bocznej i na przykład zobaczymy, co tu, tu jest, coś tam się dzieje, tam, coś tam się dzieje... Na przykład w którymś momencie zlazłem właśnie ze ścieżki no i zobaczyłem, że jest domek na drzewie. No ale co wzbudziło moje zdziwienie, obok tego domka na drzewie facet właśnie próbował się powiesić no to bracia mu pomogli także jeden go złapał, drugi tam mu rozwiązał tą już pętlę już w drugą stronę, że pomogli ten przytrzymał ich sznur tamto pętlę nie, nie, nie, nie, pomogli mu no i facet usiadł na ziemi, zaczął płakać i jak próbowałeś z nim w interakcję to tam pokazywał ręką obok no i kiedy poszedłeś tą ścieżką, którą on pokazywał to było widać duży, piękny znaczy może piękny, spalony dom przed którym leżały zwłoki kobiety i dziewczynki. Małe, czy tam może chłopca. Generalnie dziecka i kobiety. Przykryte jakimś tam uh -huh. kocem, nie? I generalnie ta gra w ogóle bierze cię za zaskoczenie, bo nie spodziewasz się tego, że w tym tu pięknym świecie nagle łup, dostajesz taką scenę. Po czym w innym momencie dostajesz jakąś inną scenę. I to wszystko yy, sprawia wrażenie, że jest niewymuszone. Że przez to, że ty tak jakby oglądasz tą przygodę i nie masz poczucia żadnych kłopotów z rozwiązywaniem zagadek, czy tam. Ty, powiesz, po prostu płynnie przez to przechodzisz, to w bardzo płynny sposób dostajesz wszystkie te takie nazwijmy to emocjonalne zagrywki. Czyli mówisz, że przeżyłeś tą grę bardzo. No ale mnie. Tak, mnie szczerze, mnie takie gry ruszają zawsze mocno, znaczy w sensie po prostu mocno na mnie oddziałują. I Journey bardzo mi się podobało przez to i, i, i, i Papoio mi się bardzo podobało. A myślałeś, że wygrałeś z bratem hmm. na jednym padzie? <śmiech> nie, nie, nie wpadłem na to. Natomiast jeżeli ktoś lubi gry, które, w których rozgrywka sama w sobie nie jest strasznie ważna, ale to co towarzyszy tej grze to absolutnie bardzo polecam no faktycznie, tu Michał mówi, że nie mógł ogarnąć sterowania może rzeczywiście wymaga się przyzwyczajenia lekkiego, ale moim zdaniem jak, jak już się tak człowiek usiądzie i, i, i ogarnie, żeby dwoma gołkami na raz machać to, to, to można sobie z tym poradzić. Znaczy, ja, ja grałem tylko nie ukrywam, jakieś pół godziny w, w tą grę, natomiast zaintrygowało mnie to, co powiedziałeś wcześniej, że to nie jest do końca gra a czemu tak wnioskujesz? Z czego, z czego, z czego takie wnioski masz? Bo moim zdaniem ktoś mógłby odpalić film na YouTubie, który trwałby 3 godziny, gdzie byłoby pokazana każda scena tej gry i wcale by dużo nie stracił z gameplayu. Znaczy w sensie nie straciłby dużo z odbioru tej gry. Piotrze, to ja ci powiem, że yy, sprawna osoba grająca w mogłaby taki przejść grę, żebyś to oglądał jako rewelacyjny film sensacyjny. Naprawdę. <śla> No okay, tak, tylko że tak, nas, nas składa się, się w głównej w... mierze z rozgrywki, a, a nie, z, tak, nie a z przechodzenia po prostu. Tu... Znaczy, sterowanie Oj, powiedzmy... nie dam, ja nie, nie, nie da da, o, o, mi, o, Rozgrywka nie nie sama w sobie, w Brothers rozgrywka sama w sobie, to, że chodzimy dwoma ludzikami i wykonujemy jakieś przedmioty, jest tylko i wyłącznie środkiem do, do, do czerpania przyjemności w cudzysłowie z tej przygody, z tych światów, które odwiedzamy, z tych krajobrazów, które widzimy, z muzyki, która na nas wpływa, z sytuacji, które spotykamy na swojej drodze, z relacji między tymi braćmi i coś, co mi się strasznie spodobało, ale nie mogę o tym tak bezpośrednio powiedzieć, bo to jest pod sam koniec gry. No, no bez bo to jest spoilerów, coś, co się to znaczy. dla... No nie, no wiadomo, że to będzie bez spoilerów, tylko powiem bardzo ogólnie. To jest coś, co bardzo rzadko gry robią, to znaczy gameplay, w którymś momencie y, jest bezpośrednio narracją. Ja wiem, że to może brzmić kompletnie enigmetycznie, ale jak ktoś grał w to, to, to myślę, że domyśli się, o co mi chodziło i naprawdę to robi, robi bardzo duże wrażenie, że w którymś momencie to niby sterowanie wiesz, dwoma gałkami i naciskanie guziczków tak bardzo intensywnie i mocno y, jest nawiązaniem do historii, która jest opowiedziana. No to bardzo tak. intrygująco za No niezły spoiler muszę ci powiedzieć, bo ja już się domyślam co <głos> coś. <zauci. głos> nie, niezły <głos> spoiler Natomiast nie, gra. No to źle, źle się domyśla. Nie, nie, ja damy nie Ja nie wiem, czy jak są będę sący. naciskał, to będę te pętlę naciskał, ten, ten zaciskał mocniej, czy, czy, czy nie mocniej. <głos> Natomiast naprawdę ja powiem wam szczerze, że, że skończyłem tą grę w dwa wieczory, bo ona jest na trzy godziny. Jednego wieczoru pograłem godzinkę, drugiego chyba dwie, czy, czy tam coś w tym stylu. No i jak odłożyłem pada, to czułem te same emocje, które czułem przy kilku innych grach, które grają właśnie w... na emocje, tak? Jak następnego dnia sobie słuchałem muzyczki, um, oglądałem jakieś tam filmiki, to dalej czułem, że te emocje były dosyć intensywne i jakoś tam no się, się na mnie zostały. Natomiast mówię, to nie jest gra, którą jesteś w stanie polecić każdemu, bo bardzo dużo osób, które bawi się z grami wideo, ma to w nosie i wiesz, nie potrzebuje... <śmiech> Hmm, przeżywania czegoś w cudzysłowie yy, no i kolejna rzecz, która moim zdaniem <śmiech> na zdrowie zresztą siłem z wrażenia kolejna rzecz, która moim zdaniem jest w cudzysłowie pewnym problemem to to, że Brothers kosztuje 59 złotych Czyli, je, czyli, jest, czyli je, czy jest to problem, że to jest jednak za dużo za, za taki koszt? To jest problem. Tak samo jak dla mnie cena journey też była problemem. Journey chyba kosztował 46 na premierze, jakoś około 40-50 zł. I mimo, że mi się potwornie podobało i absolutnie nie żałowałem nawet złotówki wydanej, to wiem, że to nie jest gra dla każdego. Bo za te same 60 zł można sobie kupić, nie wiem, Saint Row na pc czwórkę i. Piotrze, ale to jest ale to jest. Dziwne trochę, bo. To nie jest wyznacznik przecież. No, ktoś może kupić Boj, grę za 49 zł i się bawić fantastycznie, a na przykład ktoś może kupić sensora za 200 stówy i zaproszę, no, Ale to, jakbyś miał... to jest wielkie gówno. Michale, ale ale to... mi chodzi, chodzi mi o to, że ja zdaję sobie sprawę, że nie każdy gracz, czy nie każdy nasz słuchacz szuka tego, co daje toby Brothers w grach. Tak, Bo to, wiesz, tam, to nie jest, mówię, tak, tak jak powiedziałem na samym początku, to nie jest gra tak w, w tym rdzeniu, tu dużo istotniejsze jest to, co widzisz i co przeżywasz w trakcie tej gry, aniżeli to jak się w tobie w to gra. No A Ale to pytanie niej, takie jest. Tetris to... jest grą, w której tylko i wyłącznie 100% liczy się gameplay. Popatrzcie sobie, sobie na, punkty, na ostatni dosyć istotny przykład gry Gone Home, które dokładnie na takiej samej zasadzie polega. Że tam mechanika gry jest tylko dodatkiem do tego, co się dzieje w tej grze. W cudzysłowie oczywiście. Czy mechanika? Znaczy, moim zdaniem, właśnie ta cała gra to jest, to, jest, to jest jedność. Zawsze gry są jednością, nie? Tylko, że co przez tą mechanikę chcesz uzyskać? To jest też ważne, ale pytanie co do powiedzmy długości gry do ceny. Ona z jednej strony może nie mieć znaczenia, kiedy po prostu oceniamy samą grę, ale z drugiej strony, dla kogoś, kto na przykład ma ograniczony budżet, to ma ogromne znaczenie, bo jeśli ktoś by cię zapytał, czy poszedłbyś na swój ulubiony film do kina, y, gdyby bilet kosztował, nie wiem, 200 zł, co byś powiedział? No poszedłbym, bo to jest mój No więc to jest ja czy... problem, jak ostatnio wydałem wydałem 50 zł, bo tyle mnie kosztowało razem z popcornem wejście na Ridika, więc szczerze mówiąc, jakbym miał jeszcze raz za, zapłacić za to, to, to bym nie wydał. strasznie dużo no, ale byśmy wydać 300 zł na pójście do kina na Ridika. No ale Ja rozumiem ten punkt widzenia, natomiast... Znaczy, wiesz, to, nie, to, to, nie jest, to nie jest tak, że to jest mój punkt widzenia, bo ja osobiście nie żałuję nawet złotóweczki, którą wydałem na Brothers, ze względu na to, że to, co mi dało Brothers jako gra, jest tym, czego ja najbardziej szukam w grach. Czyli właśnie gdzie to ta warstwa nie będąca bezpośrednio gameplayem jest dla mnie trochę ważniejsza. The Last of Us mi się tak strasznie podobało nie dlatego, że świetnie się chodziło i skradało, tylko dlatego, że historię, która ja dobrze, ale to ma, to na To jest ciekawy temat tam o tej kwestii, kwestii cen, ale ja myślę, że to, to co no, nie, powiedziałeś jest mówię, najważniejsze, że, że ta mówię, gra jest tak. po prostu warta zagrania i że, no jeśli ktoś po prostu nie ma AK-60 zł na tą jedną, to może poczekać, na pewno będzie jakieś promocje, ale generalnie trzeba w tę te, w w grę zagrać. Tak, i właśnie to, to jest y, dokładnie to, co powiedziałeś, czyli to jest gra, która się w żaden sposób nie zastarzeje. To znaczy, jeżeli zagramy w Bladę za rok, to będzie to dokładnie takie same przeżycie jak y, teraz. A za rok będzie. W plusie za darmo, czekać. więc. A czy ta gra na jest na, na PC też, czy tylko na konsole? Tak, jest na Steamie. A, jest, jest na Steamie? Steamie. Okay. Jest y, na jakichś tam też innych sklepikach onlineowych? jest na pensenie i pewnie też jest na marketplace. Ale... A słuchajcie, od tego są portale, od tego są podcasty, żeby mówić o takich rzeczach, a potem podejmować decyzje chyba. No otóż to, to, to, to, to, już wiemy, że dwie Bo gry trzeba, trzeba kupić, co świadomość... najmniej po wysłuchaniu tego odcinka. Fantasmageria, poleca. Tak, yy, to nie wiem, a graliście w, w, w taki horror Outlast? Ja nie grywam w horrory. Nie ja to mój się. drogi włączyłem, Ja to mój drogi włączyłem na 15 minut. I po 15 I minutach, ja po 15 i... minutach myślałem, że nie, musiałem, musiałem iść na spacer, bo się nie da. Ja y, powiem tak, że. Y, generalnie, generalnie uwielbiam właśnie to uczucie, które masz grąc właśnie gry horror, horrorowe te gry. No, nie jak powiedzieć, horrory. Czego nie dają mi już filmy. Czyli tej, tej, tego takiego stałego uczucia niepokoju. Te, tej, na przykład oglądając film, bardzo rzadko oglądam go mając, powiedzmy, słuchawki założone, tak? Więc, a grając w gry, ja lubię mieć słuchawki, dlatego, że ten dźwięk przestrzenny lepiej brzmi, a drugie, że ja się po prostu odizolowuję też od tych dźwięków z zewnątrz. Nawet jeśli jesteś w środku nocy, gdzieś tam ciszy i tak dalej, to przynajmniej nie słyszysz jakichś tam, nie wiem, syren pojazdów i tak dalej. I z Outlastem jest tak właśnie, że no ta atmosfera jest budowana nie wiem czy, czy w ogóle widzieliście jakiekolwiek zwiastunę z, z tej gry mhm. więc generalnie to, żeby każdy wie że to jest po prostu taki survival horror w którym ty nie walczysz ty jesteś dziennikarzem, reporterem który y, dostał cynk, że w tym y, miejscu w takim psy szpital, szpital psychiatryczny dzieją się złe rzeczy no i że warto o tym powiedzieć, żeby świat się dowiedział, żeby to się w końcu coś zmieniło. No i tam oczywiście ty bierzesz tylko kamerę taką małą, przenośną, która jest oczywiście kluczowym elementem w rozgrywce. No i po prostu idziesz zbadać sprawę. No i pierwsza rzecz to prawda, podjeżdżasz pod ten, pod ten gmach, to jest stara, potężna rezydencja, ogromny gmach, budynek. No ale cisza, spokój, no, tyłu... burza. Słucham, w gotyckim stymie. No w, Może w gotyckim nie, ale w takim właśnie w, ta, ta zabudowa jest mocno nie, nieprzyjemna, ona nie jakby y, on, t, bardziej bym powiedzieć, że to jest taka niegotycka rezydencja Bruce'a Wayne'a, o tak bym powiedział, że to jest duże, wielkie, ale, ale powiedzmy nie Tima Bartona, nie projektowany przez niego. W każdym razie no to jest miejsce, które jest wyjątkowo nieprzyjemne, jeszcze te kolory y, w Outlas one są jakby takim filtrem pociągnięciem, takim brunatnym Um, że, że taki, taki, od, taki odcień zasniętej krwi dodatkowo. Um, taki, tak miałem wrażenie. W każdym razie no, wszystko, co jest w tej grze jest nastawione na to, żeby budować jak największy, taki najbardziej przerażający klimat. Nawet słyszysz oddech głównego bohatera, który w momentach jest tak niespokojny, tak, tak, e, tak gra, że po prostu e, aż ty zaczynasz po prostu oddychać jakoś inaczej, szybciej e, i próbujesz nawet wpłynąć na taką postać, Uspokajając swój oddech, żeby coś tam się zmieniło. Oczywiście to nie ma m, takiego odniesienia na no, nasz, gra tak nie, nie delikatna, ale to jest właśnie survival horror, w którym my nie walczymy. My badamy te miejsca, robimy jakieś, przynosimy jakieś rzeczy, włączamy przełączniki e, i tak dalej, chowamy się. I bardzo a... często korzystamy z tego... Z I tego korzystamy z kamery, kamerę, dlatego, że kamera ma budowany tryb e, e, netwizyjny, tak, i, i, i tylko on pozwala nam e, te naprawdę przecinać e, tą ciemność, która czasami jest e, no... W... Czarną dziurą. Czarną dziurą, tak. I, I generalnie w tej grze było parę momentów, w których powiedzmy poskoczyłem. No bo gra oczywiście, albo ci coś... E, znaczy ona bardziej gra dźwiękiem e, zauważyłem, dlatego że coś gdzieś słyszymy w tle, gdzieś coś się porusza, gdzieś tam wchodzi, ale nie widzimy tej postaci. Ktoś tam jeszcze jest niby normalny, ale już, już gdzieś tam coś tam próbuje przekazać, ale go nie widzimy, nie ma, znika, no i oczywiście jest tam jakiś taki element dodatkowy, taki szalony, który powoduje, że to rzeczywiście jest bardziej rzecz, ja miałem takie wrażenie, że, że po prostu ten, ten element jest może niepotrzebny, że chyba jest tylko po to, żeby pokazać, że jednak to jest gra, a nie nie, nie coś takiego aż totalnie rzeczywistego znaczy nie wiem, czy, czy, czy akurat przez te pół godziny miałeś okazję dojść do takiego pewnego momentu kluczowego kiedy tam kogoś spotykasz tak, tak, odnośnie pewnie. Tak i to jest i to To, znaczy, to znajomyś... jest w ogóle, to jest gra, która y, operuje takimi znanymi nam schematami z, z filmów, po prostu tak. tego gatunku, czyli z takich horrorów. Natomiast w momencie, kiedy y, jednak ty sterujesz tą postacią i jeszcze się posługujesz tym trybem y, nocnym w tej kamerze, to naprawdę to zaczynają się znać dziać takie rzeczy mhm. w podświadomości. Oczywiście człowiek, człowiek sobie gracz dopowiada tyle rzeczy. Yy, podczas oglądania no, kilku nawet tych czterech ścian pobrudzonych, gdzie yy, w tym trybie nocnym nagle jakikolwiek cień, czy jakikolwiek ruch w tej kamerze nagle po prostu potrafi stworzyć taki klimat i grozy, że no ja, no, ja dlatego podziękowałem, bo ja szczerze mówiąc, po ciężkim dniu pracy nie mam ochoty sobie jeszcze grać w coś takiego i naprawdę podnosić ciśnienie, mhm. bo faktycznie yy, no, w tej grze można sobie tutaj nie. No, ja miałem parę można że zacząłem uciekać po prostu, ale tak jakby uciekać, nie wiedziałem przecież, bo się oglądałem, niczego nie widziałem. Damian, a wyobrażasz sobie to na Okulusie jeszcze? No właśnie, i to, była, I... to, to, to było coś, co sobie właśnie grając, próbowałem wyobrazić, jakby to było, kiedy. był już totalnie odcięty, że nie byłbym na przykład zrobić takiej na przykład, nie wiem, pauzy, żeby sobie odetchnąć. Żeby po prostu, jak mówisz, no nie wiem, wyjść na dwór, złapać parę głębokich oddechów świeżego powietrza i, i wrócić do gry. Że gdybyś był cały czas tam. Dlatego, że ta gra jest generalnie prosta. To nie jest tak jak w Gone Home, że prawie wszystko polega na jakiejś takiej eksploracji. Tutaj masz te, masz przeciwników, tak. Tu masz przeciwników, którzy... którzy no, ja nie miałem takiej sytuacji, powiedzmy, w której e, bym zginął w taki, e, w taki sposób, że po prostu szedłem nie, nie obejrzałem się, gdzieś ktoś mnie wyskoczył, mnie zabił, więc mi się wydaje, że ta gra e, w, jeśli grasz e, robiąc wszystko, co powiedzmy masz zrobić i jesteś e, w miarę rozważny to przynajmniej do jakiegoś momentu to jest wręcz, ja tak jestem wrażenie że bardzo po sznurku. Gra jest liniowa, nie możesz się gubić, tam nie ma jakiejś takiej bezsensownej eksploracji. Trzeba się tylko pilnować, żeby gdzieś nie zabłądzić, bo miałem taki moment, że po prostu w jednym miejscu trzy razy obszedłem, przeszedłem koło wyjścia, bo w tej ciemności, w którym po prostu nie, nie zwróciłem uwagi, że jaka, no rzeczywiście tu było jakieś przejście albo tu jest ta dziura w ścianie, w którą wcześniej przyszedłem więc klimat naprawdę rewelacyjny jeśli ktoś uwielbia horrory takie gdzie wszystkie jest nastawione jednak bardziej na przeżywanie na, na, na, na banie się a, a mniej na, na, na strzelanie na, na walkę no to bardzo polecam bo ja ostatni raz tak naprawdę cały horror, który przyszedłem pomijając powiedzmy Gone Home ostatnio, ale to, to, to była seria Condemned, te dwie części i nie wiem czy mieliście okazję zagrać w To ja na PS2 chyba jeszcze coś takiego było. No Bo chyba Boku, Condemned, pierwsza część była tylko na, I na Xboxa, i nie hmm. wiem czy na PC była, ale na, na, Chyba była na PC, ale tylko była generalnie z konsol na, na Xboxie. No, albo no. na Xboxie, właśnie na 360, jakiś jeden z pierwszych tytułów to była druga część, tak myślę. A kojarzę. druga część już była na co? wszystkie konsole i była też na, na, na, na PS3. Ale Condemned to też była rewelacja nagra, gdzie po prostu się bałem, tylko tam był już ten element walki. Czyli coś powiedzmy, co powodowało, że że y, mogłeś się bronić, tak? Że nie byłeś w jakiejś takiej beznadziejnej sytuacji. A tutaj cały czas mam takie wrażenie, że jeśli gdzieś popełnię błąd, gdzieś się nie schowam w szafce, nie przeczekam jakiegoś momentu, no to jest game over. To jest totalny. I y, y, y, ja bardzo rzadko mam takie właśnie chwile, kiedy po prostu tak potrafię się wciągnąć w gra i w całą tę atmosferę, że po prostu nawet najmniejszy dźwięk, jakaś najmniejsza rzecz, no po prostu potrafi mnie wyprowadzić z jakiejś takiej równowagi, nie chcę powiedzieć psychicznej, bo to nie o to chodzi, ale po prostu taki, taki spokoju, że wprowadzić taki niepokój, że, że coś nagle po prostu obraca całą sytuację o 180 stopni i nagle coś, co myślałem, że kontroluje, nagle przestań mieć znaczenie. No tutaj być może m, m, m, takich momentów m, m, jest, jest mniej, gdzie wszystko się zmienia. Raczej m, m, cały czas jest ta atmosfera w, ustawiona, myślę, że to, że się boimy, jest cały czas na wysokim poziomie, no nie? Ten strach ustawiony. Nie wiem, jak to powiedzieć inaczej, ale m, chyba mnie, nie, mnie rozumiecie, że po prostu takich chwil wytchnienia jest generalnie mniej, ale jeśli na przykład zdecydujemy się gdzieś stanąć sobie na jakimś pomieszczeniu, to nikt do nas nie przyjdzie albo nic takiego, wiesz, bo jakby jesteśmy w stanie powiedzmy przeczekać pewne elementy. Ale gra jest w no na, na pewno tle... autorzy, autorzy bardzo mocno y, przeanalizowali wszystkie mechanizmy związane z budowaniem emocji i strachu u człowieka. I to takich, y, w takim stopniu w czystej esencji, że mhm. nie ma żadnych dodatkowych elementów, bo nie wiem, czy Damian miałeś takie uczucie właśnie, że ta gra jest jakby pozbawiona tych wszystkich dodatkowych elementów, tylko skupia się właśnie na tym, żeby, żeby właśnie tymi, tymi, tymi pod, pod podstawowymi bodźcami nas tutaj stymulować. Mhm. Bo tam mhm. nie ma jakichś dodatkowych tam urozmaiceń rozgrywki. Ta gra głównie polega na tym, żeby cię straszyć. Tak. Tylko, że są jakieś takie dziwne elementy, które moim zdaniem są no nie do końca moim zdaniem y, sensowne. I może to nie będzie dużo spoiler, ale powiem tak, że jest, jest parę takich sytuacji i jedna była wyjątkowa dla mnie pod y, względem tego, jak, jak to mogło być zrobione, żeby to miało jakieś taki, żeby to jakieś, mogło być wytłumaczone. Jest taka y, w, w jednym momencie, kiedy musimy przyjąć włączyć, prawda, jedną rzecz, ta, o, tak powiem, tak gdzieś przyjdzie nacisnąć, musimy wejść do pomieszczenia, gdzie w przejściu, ale tyłem stoi, stoi przeciwnik, tak? Jeden właśnie z tych, tych, tych powiedzmy, demonów, które nas gonią. To są ludzie, no, jak jest nie wiem dokładnie, kim są przeciwnicy, bo jeszcze tak daleko nie, nie doszedłem. W każdym razie ta postać stoi w przejściu i nie wiem, czy ja się poruszam tak bezszelestnie, chociaż to, to, ja słyszę swoje kroki, ale jedyny sposób, jest to jest po prostu przejść koło niego. Ale to tak normalnie jakbyś przeszedł koło innego, tylko że jest po prostu taka totalna ciemność, <śmiech> że on po prostu, nie wiem, zakłada, że on się nie widzi, nie czuje, nie, nie, ma, nie ma powonienia. No po prostu dla mnie to było takie mało ale wiesz, wiesz, wiesz co zdamienie wiesz jest najbardziej znaczy, idiotyczne w tym, w tym w sumie od samego początku w momencie kiedy wchodzisz do takiego budynku, ty jako reporter czy, czy osoba, która nie jest uzbrojona i posługuje się tylko kamerą i nagle to już jest po paru minutach, to jest 10 minut rozgrywki, 15 minut rozgrywki, kiedy wchodzisz do pomieszczenia, to też nie jest spoiler i widzisz na podłodze krew i widzisz na ścianie krew, a potem dochodzi do sytuacji pierwszej konfrontacji z obserwacją przeciwnika, to każda osoba, która znalazłaby się w takiej sytuacji, pierwsze, co by zrobiła, to by szukała jakiejkolwiek broni, jakiegokolwiek przedmiotu, która mogłaby podczas tej konfrontacji stwarzać mu przewagę w, w jakimś stopniu, czy nawet... Ale to ty uciekki. mówisz o tym, czego nas uczą filmy i to, co jest na filmach, a w rzeczywistości nie, to jest wydaje moje mi się, zdanie, że... Nie, to jest moim zdanie podstawowe zachowanie człowieka, jako, jako istoty, która chce przetrwać w takiej sytuacji. Ktoś, kto jest przeszkolony. Przeszkolony, a To nie jest ja, ja, o szkolenie. Nie, ja... Byś ja. byś złapał za jakąś dechę, za jakąś sztachetę, czy za cokolwiek innego poszukałbyś noża, czy, czy, czy no, no, czegokolwiek. Ja a, przewiduję dwie reakcje. że większość ludzi, do. Albo zaczęło by spieprzać dokładnie. A druga znaczy, to ja reakcja to tak to zrobiłem, naprawdę, ja po prostu wyłączyłem w grę w momencie, i nagle. A druga reakcja, którą przewiduję, to jest schowanie się po prostu i przeczekanie, nie wiem, pod biurkiem, aż, aż nie wiem, na świt, albo, albo jakaś będzie właśnie sposobność do ucieczki, więc ja nie, nie sądzę, żeby ktoś po prostu chciał się bawić w Rambo, szczególnie, no, że... No ale to nie o to chodziło w tej grze, prawda? No tak, to... że, że tutaj, przy... zresztą przeważnie, jeśli ktoś tak by zmasakrował te ciała, tak, w... zostawił je w taki sposób, to prawdopodobnie z nami poradziłby sobie, czy mielibyśmy kij baseballowy, czy nie. No, jedynie może jakaś broń palna. To by mogło mieć znaczenie, no, ale też... No kamerą się, mój budynku, drogi, to... albo bateryjką się nie obronisz. No ale... Nie wiem, czy pamiętacie taką grę? Bo Fatal Frame. Nie wiem, jak się nazywa ta europejska wersja czy uh -huh. tytuł. Tam, tam nie wiem czy się nie strzelało do, do duchów. aparatem fotograficznym. To się chyba strzelało do duchów, robiąc im zdjęcia, nie? Nie wiem, czy pamiętacie Tak, tak, tak. tak, tak. Z, z jakby. <ślam> zapożyczony pomysł, ale. A to jest właśnie jedna z, z tych gier, które, znaczy, które potrafią przestraszyć. I ja myślę, że jeśli komuś się podobają właśnie takie tu, tu jak penumbra, amnezja i tak dalej, to na pewno, na pewno outlast, outlast nie, nie zawiedzie. Nie zawiedzie. I ta gra chyba nie ma jakichś strasznych wymagań, bo jak ja widziałem, to u mnie to, to naprawdę pięknie śmigało i ta grafika jest bardzo przekonywująca, bo tam nie ma jakoś dużo szczegółów, te, te, te obiekty nie są jakieś super zajebiście oteksturowane, natomiast ta, ta jednak budowanie klimatu światłem i otoczeniem no to fajnie to jest zrobione. Nie, to jest dobrze I, zrobione. I tylko to że bardzo przekonująco wygląda. Ja musiałem sobie y, w sterownikach ustawić y, wymuszenie anty-aliasingu, bo nie z jakiejś przyczyny grze tego nie ma I, i, i te ząbki widać, przynajmniej u mnie było widać, więc to mi trochę przeszkadzało. W sposób idealny mnie zachęciliście, żeby absolutnie przypadkiem nie oglądać na jakichś filmików z YouTube'a. A nie, Piotr, to, to ja, ja, ja ci od razu mówię, nie, chłopiec nie no, grać w tą filmików filmu, z YouTube'a, dziękuję. Na pewno nie jest. Jak ty w Metro nie chciałeś zagrać i ty mnie pytałeś, czy w ogóle możesz zagrać, żebyś się nie będziesz bał, to ja uchował, sobie panie, z pierwszej części. Z daleka od tego tytułu. Scenę, jakiś taki potworas nagle ci ze ściany wyłaził, się amunicję podnieść i tam cię łapą próbował złapać. <śmiech> nie, Piotrek, zdecydowanie to nie jest Ale jeśli właśnie ktoś chce przeżyć takie emocje, to tylko tak naprawdę stały gry, bo ja dawno nie oglądałem horroru, który wprawiłby mnie w podobny nastrój, albo w Potem jest stan tak, takiego tak, zagrożenia jak właśnie gry. I na przykład, tylko że ja uwielbiam takie rzeczy, jak mamy w Gone Home, że to jest tak odpowiednio zbalansowane, że ja nie wiem, no, to jest moim zdaniem cokolwiek się nie mówi konkretnego od Gone Home, to może pozycja zabawę komuś kto jeszcze tej gry nie widział, nie grał, ale generalnie Gone Home mi się bardzo to podobało, że jednak. Czułeś to zagrożenie, bo Ale bardziej zagrożenie nie wiadomo. Także. że bardziej, że, bardziej tak, się, tak, bo, tak. że być może miałeś gdzieś tam w głowie, że. A nuż tu zaraz coś wyskoczę, może jak ktoś się czai w tym domu, jakiś morderca z nożem i tak dalej. No ale ale cała nie chodziłeś do. próbuje budować takiego typu napięcie. Tak, to było świetnie zbudowane napięcie, a nie, nie że wchodziłeś od razu do miejsca, gdzie wiedziałeś, że są. Seryjnie jakieś mordercy, psychole z, z, z, z kasakami, którzy po prostu tylko o jednym marzą, żeby się zaszlachtować. Więc e, dlatego Gone Home mi się bardziej podobało na przykład niż, niż e, Outlas, ale Outlast po prostu wprowadził ci już w taką atmosferę grozy, że. E, no to są wyżyny. I kto wie, no może teraz e, będziemy mieć jakiś taki e, renes. To jest taki test run dla osób, które chcą sprawdzić no. granice tej wytrzymałości, jeśli chodzi o tak. odporność na strach. A ja zawsze będę wspominał Undying. To był niesamowity. Barkera. Undying, I Die, tak. I dying I to robił była gra... absolutnie mnie najbardziej motywem z odkrywania prawdziwej istoty rzeczy, że się tak wyrażę, i magicznego Scry. Tak, tak, tak, tak, tak, no tak, tak, tak. tak. Ja tylko mogę powiedzieć, że również w są wiem, takie nie. fajne momenty, gdzie, gdzie, można, gdzie można przeciwnika zajść, albo przeciwnik potrafi jednak zajść. A czy graliście Taka w, w... Super Hot? <laughs> to jest Blacklist. Czy graliście w Super Hot? Co Super Hot? O mój Boże. A co to jest? Adamia na ty? Fenomen ostatnich internetach. Jest jakieś polskie studio, które nawet nie jest studiem deweloperskim, tylko jakąś tam firmą zajmującą się różnymi rzeczami związanymi z nazwijmy to tworzeniem oprogramowania. W ramach pracy na jakiś konkurs coś tam stworzyło grę, która jest na Unity i jest do przejścia na stronie internetowej. Gra się nazywa Super Hot i ponieważ stała się fenomenem, to właśnie dzisiaj widziałem informację, że próbują znaczy, że wrzucili ją do Greenlighta oczywiście ja trochę tego nie ogarniam bo ta gra ma w tym etapie w wersji flashowej do zagrania jakieś cztery etapy nazywa się Superhot i tam motyw polega na tym że mamy FPS-a, w którym czas płynie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się poruszamy to znaczy, jeżeli strzelimy do przeciwnika, to nabój stoi w lufie pistoletu i dopiero jeżeli przejdziemy w bok w prawo, w tył, podskoczymy cokolwiek, to wtedy czas płynie i, i, i może mogę trafić generalnie to jest, studio się nazywa Blue Brick, już znalazłem i na stronie blu slash superhot slash można w to zagrać, jeśli jeszcze tego nie widzieliście to absolutnie polecam bo zajmuje to jakieś 5 minut a jest dosyć interesującym kawałkiem kodu taka ciekawość. Proszę. na Zdolni. no to się stało fenomenem w wielu miejscach ludzie o tym polecali i w Polsce nie tylko no i oni z tego doszli do wniosku że chyba będą musieli zrobić grę opartą o ten schemat w wersji pełnowymiarowej nazwijmy to Znaczy, co to, że tak powiem, No mówię, są, są, są dodani na, na Greenlight'ie. Znaczy, dodali grę Superhot na Greenlight'ie z opisem takim, no, że oni dodali no, to... się do Greenlight'a nie po to, żeby na Steamie sprzedawać tą grę w takiej wersji, jaka jest, tylko po to, żeby zabrać pieniądze na zrobienie, czyli traktują no Greenlight'a niczym Kickstarter'a. Okay. Znaczy, co? tak, no, ale to, to, raczej, sukcesów, panowie, to mówię, ale... 5 minut czy 10, a, a bardzo interesujące, interesujące ten... i. Nie, nie będzie się a bać. Będę się, a będę się bać, czy FPS? nie? FPS. To dobrze. Czy ja w, no, wiesz, teraz no, sobie szybciutko... No, dokładam. to zrobili to chyba w dwa dni, więc, więc teraz nie się spodziewać, czy będzie to wyglądać. Bardzo estetyczne, proste kolory, przeciwnice są czerwoni, wszystko inne jest szare. I tyle. To, znaczy, generalnie to nie ma co mówić, tylko po prostu trzeba, trzeba, trzeba się z tym zapoznać, zwłaszcza, że jest na stronie normalnie do zagrania. Dobra. Panowie, no ja już nie pytam e, w co ostatnim razie, bo... bo... <laughs> <laughs> które nam zeszło, ale... Więc musimy przełożyć... Ja przepraszam za tego blacklista, bo ja, ja, ja się za bardzo rozgadałem do niego. Nie, nie, nie, tylko po prostu już ten... M, dosłownie dwie minuty przed końcem. E, widzieliście Rynika? Widzieliśmy. No dobrze, to Michale krótka opinia. Podobało ci się, czy nie? Krótko opinia. My... ci tak. Nie... Odświeżyłem sobie Pitch Blacka i gdzieś tam echo tego filmu mi pobrzmiewało, więc historię sobie przypomniałem. Yy... I tak. Podobał mi się Riddick. Naprawdę. Myślałem, że będzie gorzej, może tak powiem. Yy... Natomiast... No, na, na pewno film powiela te wszystkie schematy z poprzednich części z poprzedniej części, bo, bo tutaj nie, nie wspominamy o drugiej części, która, która zupełnie była inna. No, tak, ja przepraszam, od, od, od, od kolewnego Hoptosa mm. z nawiązaniem do tego, jak się znaczy, no chyba to jak się kończy druga część, to wszyscy zainteresowani już dawno wiedzą, bo to było dawno temu, nie. No i tak. Nie wiem, tak na, na zdrowy rozsądek, to punkt wyjścia tego jest taki, że Reid zostaje królem wszechświata. No tak, ale... tak i, mu się znudziła, i mu się znudziła ta funkcja i stwierdził, że będzie chce wrócić do swojego rodzin... na swoją rodzinną planetę do, do rodzinnego wiem. domu. I że ta funkcja nie jest dla niego i musi y, obudzić w sobie z powrotem y, instynkt zwierzęcy. Tylko żeby to nie było tak prosto, to powiedzmy... Ktoś mu pomógł uh, z podjęciem tej decyzji. No, no, po z podjęcie tej... Ale to o tym nie chciałem na mnie nie mówić, bo to myślę, <laughs> że to będzie fajna, fajna. Nie no, fajna bo to nadal jest, bo to trzeba zobaczyć, nie? Ale generalnie y, powiedzmy. Na pewno wizualnie ktoś, ten film. Ktoś jest te bardzo grube nici zrobione. po to w, tam wrzucił, żeby to, żeby to zeszyć. A jak to wygląda ten, z tym ściegiem, no to każdy oceni. Ale nie, podobało ci się czy nie, mówisz, że, że mm, był okej. Okay. Nie podobało mi się, może powiem, co mi się nie podobało, bo to będzie mi łatwiej. Nie podobało mi się kilka kreacji w tym, w tym filmie. Między innymi, Jezus, jak ona się nazywała, no ta, ta, ta nasza wspaniała... A, Katie wspaniała, z Katie Sackhoff, tak, czyli... E, czyli z Battlestar, z Battlestar Galactica, nasza znajoma aktorka. Jej, jej kreacja mi się zupełnie nie podobała, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że grała tam bardzo sztucznie i na siłę, ale dzięki Bogu to jest tylko tło do całego filmu jak, jakaś, tam, jakaś tam postać drugoplanowa. Natomiast y, dla mnie fenomenalne było otwarcie filmu naprawdę rewelacyjne, do momentu, aż y, przylatują y, łowcy nagród i... To brzmiało jak spoiler. No kurczę, no w... jednak tych parę patentów nad... Nie, to nie jest spoiler żaden, bo to ja wszystko masz w trailerze, teraz mój trailerze drogi. Teraz w trailerze o na przyspieszonym tempie to... powiedziane, więc to... No dokładnie. Więc, więc, więc to nie jest jakiś zbytni spoiler. Natomiast cała ta, całe to otwarcie, jak już wspomniałem, naprawdę zrobiło dla mnie na mnie bardzo pozytywne wrażenie, bo to było takie osiągnięcie do... No do takich korzeni tego, czym jest w ogóle kim jest postać Ridika i naprawdę, jaki on piekło musi przechodzić, jaki survival, mhm. żeby ten człowiek mógł y, przetrwać akurat na tej planecie. Dobra, to wiesz co, bo Michale, ja bym chciał, żeśmy jeszcze o tej fabule i w ogóle o tym porozmawiali, tylko właśnie nie chciałbym tego przyspieszać. Nie każdy obejrzy, bo ja mam, ja mam mnóstwo, mnóstwo zastrzeżeń, no, tam część na pewno już, już znacie, więc ja bym chciał, żebyśmy po prostu e, do takiej pełniejszej dyskusji, kiedy mamy trochę więcej czasu e, na temat Ritika wrócili, wtedy będziemy mogli skonfrontować parę rzeczy, bo jest parę, parę kwestii, które uważam, że mogli rozwiązać lepiej. A no, czy, ale... to, czy do tej konfrontacji powinienem sobie przypomnieć Peach Black'a powiedzmy? No, no, jak tylko sobie przypomnę Peach Black'a, to, to okaże się, Blaka, że... Tak czuję się lepiej. Tak. Peach Black to jest genialny film genialny. Jest, to prawda. Dobrze, panowie, czyli co? Kącika kulturalnego w takim razie większego o, nie Boże, robimy. Spojrza, to, to wszystko. Uh, no, jest, jest, jest, jest późno. Znaczy, no ja muszę... nadal przepraszam za tego Blacklista, no bo najwyżej wytnie coś jest tam. To... Lappu, to nie jest wina Blacklist-a, to jest wina Apple i, i, <laughs> I konferencje w... tak. ja chciałem powiedzieć, że chyba jednak ten spoiler-cast dotyczący dla to to też zrobimy w, w następnym odcinku, nie? No, no zdecydowanie, no. no możemy, dzisiaj, możemy nie? połączyć to, to dlatego że wiele podobnie. rzeczy jest wspólnych Bardzo z Eddikiem. No. Ale ciągle nam ucieka z tym czasem. W każdym razie dzięki chłopaki. Pewnie jeszcze w coś graliście, ale musimy to przełożyć do następnego odcinka, który też w pewnie już w dużej mierze będzie się składał z, z GTA 5 to, Więc... No właśnie, no to jest, to jest pytanie. Bierzecie, czy nie bierzecie? No znaczy nie, Damiana się nie pytam w ogóle nawet, bo to no już pewnie preorder jest. <grystanie> tak. <grystanie> tak. <grystanie> tak. Tak, jestem. A czy tak. ty też jestem jesteś tak. na tak, Ostatnie, czy jesteś na listy? w ostatniej chwili podjęcie. <grystanie> jesteś lider. na tak, okej. Okay. Co mi tam. A ja się wstrzymuję. To w takim razie się wy sobie porozmawiacie tym razem. Michał, weź nie wygupię się. No nie wiem, ja powiem Wam, ja, mnie ten hype... Cały ten cały ten hype to ten hype, to może swoją drogą. Bo odpalam bo ostatnio, na jakiekolwiek, trochę rozbawiło, bo przyglądałem Facebooka. Dosłownie, chyba pięć czy sześć rzeczy, które wyskoczyły jeden po drugim, to było, a to jeden portal pisze coś o GTA 5, a to drugi, a to trzeci, a to ktoś wklei obrazek, a to ktoś mówi, że ma już dosyć hype o GTA pisząc o GTA i wklejąc obrazek GTA, nie? Ja tylko mnie, tylko mnie interesuje jedna informacja, czy to się pojawi na Netflix? Ale wiesz, tam, jak się pojawi nawet, to będzie chyba to już nie. tak późno, że już dawno nie będziesz miał ochotę nie wygorać. A, i wtedy może będzie rozgrywka Ej. najprzyjemniejsza. Czy na Nextzynach będziesz I, miał Watch 14. nie? A, pieron wie, wie, co to będzie. Czyli powiedzcie, przypomnijcie mi kiedy, kiedy GTA najbliższy? wychodzi? Bo 17. Bo no to już. Jezu, Zamy to mąż, już. na środku pokoju taki wielki zegar. klik, klik, klik. Urlop sobie wziąłeś chłopie, czy nie? Ja? Znaczy, no ja przecież je... nie ja. Znaczy, ja niestety, nie mam w, jeszcze... Krematora. No niestety urlop spędzę o. bez konsoli, więc będę miał mało czasu, żeby w ogóle się nagrać przed, ale yy, no nie wiem, jakoś tam zagnę czasoprzestrzeń, trochę snu, yy, poświęcej będzie dobrze. W świecie, w świecie GTA wszystko jest możliwe. No, odcinek mniej więcej będzie właśnie gdzieś tak w na, na przedniu premiery GTA, więc pewnie większość słuchaczy też pewnie będzie się zagrywać, więc jeśli ktoś będzie słuchał Fantasmagieria jako radia do GTA to szerokiej drogi pozdrawiamy. Dzięki Dobrze, chłopaki. Dziękujemy. Zamykamy dzięki nasz kramik dzięki, dzięki. Piotrek, dzięki, Michał, dzięki. Dzięki. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagieria.net odwiedzać na Facebooku, lubić, polecać znajomym. Cześć, cześć. Do usłyszenia za tydzień. Hej. Cześć, cześć.